Dzień dobry, z tej strony Jakub Jaroński, Radio Waroza. No, Wchodzimy w nową erę jako podcast, dlatego że dzisiaj zapraszam Was, moi drodzy słuchacze, na coś nowego, czyli reportaż. Taki reportaż z prawdziwego zdarzenia, dotyczący listu, pod którym się podpisało 38 naukowców pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Radia, radia, radia. A jak się ta historia zaczęła? Radia, Otóż 10 czerwca 2021 roku, także no już yy, ponad miesiąc i jeszcze 10 dni od momentu, kiedy to nagrywam, na Uniwersytecie Gdańskim powstała kolejna pasieka założona z inicjatywy Zespołu Promocji Uniwersytetu Gdańskiego oraz firmy Pszczelarium, która no, obsługuje tą pasiekę. A przynajmniej 10 czerwca ukazał się artykuł na ten temat na portalu nauka trójmiasto.pl pod tytułem Na Uniwersytecie Gdańskim zamieszkało 6 rodzin pszczelich. Bez zapylaczy zniknie 76% żywności. W tym artykule wypowiada się m.in. Kamil Baj, szef filmy pszczelarium pani Monika Zdroj, kierownik zespołu promocji Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Paulina Kozina z Katedry zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pod tym artykułem, który Uniwersytet Gdański także umieścił na swojej stronie, na jak to się nazywa, na fanpage'u na Facebooku, rozgorzała dyskusja. Yy, między innymi zwolenników tego typu rozwiązań, ale, rozwiązań, ale również przeciwników, czyli powiedziałbym aktywistów yy, pszczół niemiodnych, ale dowiedziałem się, że dla kogoś może to być obraźliwe, a ponieważ nie mam zamiaru nikogo obrażać, więc niezależnie od tego, czy to słowo jest już obraźliwe, czy nie, to będę tego typu ludzi nazywał w tym reportażu osobami aktywnie, społecznie zaangażowanymi w ochronę pszczół niemiodnych. No i tuż po tej dyskusji na Facebooku powstała kolejna pasieka. Tym razem założona przez Urząd Miasta Gdańsk w parku Regana. Publikacja na ten temat ukazała się m.in. w Dzienniku Bałtyckim, ale także na portalu miasta gdańsk.pl z 11 czerwca 2021 roku, czyli dosłownie jeden dzień po tej uniwersyteckiej. Pod tytułem Gdańskie ule w parku Regana mają nowe lokatorki, coraz więcej pasiek w naszym mieście. Możemy w artykule przeczytać m.in. W miastach brakuje pszczół, ale na szczęście to się zmienia. Dzięki takim inicjatywom jak Gdańskie Ule mamy w mieście nową pasiekę. Te pięć uli zlokalizowanych na obszarze parku Regana to kolejny krok na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Mówi pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Pasiek w ramach akcji Gdańskie Ule będzie powstawało coraz więcej. Chcemy promować te działania wśród mieszkańców i przedsiębiorców, aby podkreślić to, jak pszczoły są ważne dla przyrody i ludzi. Również tą pasiekę będzie obsługiwała firma Pszczelarium. Następnie 16 czerwca 2021 roku, czyli 5 dni po publikacji artykułu na temat powstawania nowej, kolejnej pasieki w Gdańsku, ukazuje się artykuł w, gaz w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej Moda na miejskie ule. Naukowcy ostrzegają, że pszczoły miodne mogą zagrażać dzikim gatunkom. Reportaż pani Doroty Karaś. W podtytule możemy przeczytać Stawianie uli w miastach to nowa ekologiczna moda. Promowana jako wspieranie bioróżnorodności. Taki komunikat wprowadza w błąd, bo w ulach mieszkają pszczoły miodne, które są tylko jednym z około 470 gatunków pszczół, uważa biolożka i artyska z Gdańska. Generalnie ten artykuł jest o tym, no właśnie, że może to nie być najrozsądniejsze stawianie kolejnej pasieki. W mieście Gdańsk według ekspertki, z którą redaktorka Gazety Wyborczej, jak się dowiedziałem od niej osobiście, rozmawiała około 40 minut i powołała się między innymi ona, czyli pani ekspert Kamila Homicz, na artykuł z czasopisma naukowego Nature z tego roku, pod tytułem Honeybee Hives Decrease Wild Bee Abundance Species, Riches and Fruit Count on Farms Regardless of White Flower Strips. Ten artykuł dotyczy, no, farm. W Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Stanach Kalifornia i Virginia, gdzie wskazuje, że istotnie intensywny chów pszczoły miodnej wpływa na zmniejszenie bogactwa innych dziko żyjących pszczół. W międzyczasie pod, przed powstaniem tego artykułu muszę przyznać, że, że pani Kamila również się ze mną skontaktowała i y, odpowiedziałem jej na pytania odnośnie Apis mellifera mellifera, dlatego że faktycznie w promowaniu tych pasiek w Gdańsku właściciele y, powoływali się na to, że tam będzie lokalna pszczołoka szubka linii kraińskiej. No, powiedziałem zgodnie z prawdą, że jeżeli ktoś się pyta o rodzimy podgatunek, no to nie ma dokładnego konsensusu naukowego, gdzie, jaka była ide idealna granica. Powiedzmy taka idealna, mam na myśli, że no, w stu procentach znana, dlatego że pierwsze badania morfometryczne wykonano już po drugiej wojnie światowej, kiedy już no po prostu wprowadzono, pszczelarze wprowadzili już inne podgatunki no, w większości obszarów Polski, ale bardzo dużo jeszcze było dzi dzikie, powiedzmy dziko żyjącej populacji. No i, no i te badania po II wojnie światowej rzeczywiście wskazywały, że no, obszar pszczoły kraińskiej był raczej naturalnie zlokalizowany na południu Polski. Więc odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że no, na północy, z pewnością linia kranińska nie występowała przed tym, zanim pszczelarze ją tam nie osiedlili. I kolejnym etapem, gdzie właśnie mowa jest między innymi o tym, jest list 38 naukowców. Wstawianie uli nie pomaga pszczołom. Adresowany bezpośrednio do pani prezydent miasta Gdańska Aleksandr Dulkiewicz, i Rady Miasta Gdańska. I Teraz pozwolę go sobie przeczytać. Poniżej publikujemy list do prezydent i Rady Miasta Gdańska w sprawie ogłaszanych w mediach planów powiększania miejskiej pasieki. Plany te promowane są jako forma pomocy pszczołom. Miasto Gdańsk nie jest niestety odosobnione w takiej inicjatywie. W ostatnim czasie szereg form instytucji pod hasłem pomocy pszczołom czy ratowania zapylaczy stawia ule. Tymczasem samo powiększanie liczebności hodowanej pszczoły miodnej nie przyczynia się do poprawy losu pszczół, ani miodnej, ani dzikich, a wręcz może oddziaływać negatywnie na już obecnym w środowisku populację tych owadów. I tutaj jest link do artykułu na tym samym portalu Ratuj pszczoły, nie tylko miodne. Dalej czytam. Obecnie, kiedy mówi się wręcz o szóstym masowym wymieraniu, który dotyka również owadów, i tutaj jest link do artykułu też na tym samym portalu, Globalna Apokalipsa Owadów. Nie powinno być miejsca na pozorowane działania reklamowane jako proekologiczne, a w rzeczywistości mogące wywoływać skutki odwrotne od zamierzonych. Aby nie pozostawiać czytelników tylko z negatywnymi przykładami działań, polecamy opublikowane na łamach nauki dla przyrody streszczenie publikacji, w której zaprezentowano proste sposoby na pomoc owadom dla każdego. I tutaj link znów do tego samego portalu Nauka dla Przyrody, do artykułu pod tytułem Zagrożone owady. Wiemy wystarczająco dużo, by działać. No i teraz już właściwa treść listu po tym wstępie. List adresowany do Prezydent Miasta Gdańska Aleksander Dulkiewicz, Rady Miasta Gdańska. Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Radni. Z niepokojem obserwujemy doniesienia na temat powstawania kolejnych pasiek miejskich w Gdańsku, stawianych pod hasłem ratowania pszczół. Wszystkie działania faktycznie przyczyniające się do ochrony pszczół są potrzebne i zasługują na docenienie. Niestety, zakładanie nowych pasiek nie pomaga pszczołom, wręcz przeciwnie, może im szkodzić. W obecnych czasach pszczoły muszą się mierzyć z szeregiem zagrożeń. Należą do nich utrata siedlisk odpowiednich do żerowania i zakładania gniazd, zanieczyszczenia czy gatunki inwazyjne. Warto zauważyć, że pszczoła miodna jest tylko jednym z ponad 450 gatunków pszczół dziko żyjących w Polsce i na tle innych gatunków jest stosunkowo mało zagrożona. Z pewnością zagrożeniem nie jest dla niej zbyt mała popularność pszczelarstwa. Wręcz przeciwnie, zarówno liczba rodzin pszczelich jak i pszczelarzy rośnie, a pszczelarstwo tym miejskie zyskuje na popularności. Zakładanie nowych pasiek nie ma więc uzasadnienia z punktu widzenia ochrony pszczoły miodnej. Podczas gdy pszczoła miodna jako gatunek jest coraz liczniejsza, nie można tego powiedzieć o rodzimych liniach genetycznych. Na większości terenu naszego kraju naturalnie występowała Apis mellifera mellifera. Jak wynika z informacji prasowych podawanych przez Urząd Miasta, w miejskich ulach miałyby żyć pszczoły krainki, apis melfera karnika. Naturalnie zamieszkiwały one tylko południową część naszego kraju. Podgatunek ten był jednak sprowadzany do Polski z populacji z południa Europy. Nic nie wskazuje więc na to, że gdańskie miejskie ule w jakikolwiek sposób przyczynią się do zachowania czy odtworzenia rodzimych linii pszczoły miodnej. Coraz więcej badań Wskazuje na to, że hodowana pszczoła miodna może stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków dzikich pszczół. Dzikie pszczoły, z których większość to gatunki samotne, przegrywają w konkurencji o pokarm z wielotysięcznymi rodzinami pszczoły miodnej i mogą ustępować z miejsc, gdzie jest ona hodowana w dużych zagęszczeniach. W miastach różnorodność dzikich pszczół może być bardzo duża, porównywalna z tą na obszarach chronionych, co pokazują badania zarówno z Polski, jak i za granicy. zwiększenie populacji pszczoły miodnej w Gdańsku może doprowadzić do wypierania innych gatunków pszczół, które żyją na terenie miasta. Apelujemy do władz miasta o zaniechanie planów stawiania kolejnych miejskich pasiek i rozwijanie i wdrażanie działań w sposób rzeczywisty, pomagający pszczołom. Należy do nich zwiększenie bazy pokarmowej pszczół, rzadsze koszenie trawników, sianie i sadzenie kwiatów nektaro i pyłkodajnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych, zapewnienie warunków do gniazdowania w miejscach bogatych w pokarm, hotele dla owadów, jak również powstawanie naturalnych materiałów na gniazdo, takich jak martwe drewno czy suche łodygi roślin, na przykład w wydzielonych dzikich strefach parków. Rezygnacja z użycia pestycydów do pielęgnacji zieleni ozdobnej i zwalczania komarów. Działaniem wspierającym typowo pszczołę miodną mogą być natomiast szkolenia skierowane do pszczelarzy na temat prawidłowego prowadzenia pasieki i zapobiegania chorobom pszczół miodnych. No i tutaj są podpisy 38 naukowców, a na samym końcu literatura, która obejmuje 6 przypisów. W tym jeden do portalu, gdzie jest opublikowany artykuł na temat powstawania pasieki, której właścicielem jest miasto-urząd w parku Regana oraz jeden artykuł znów przekierowujący na inny artykuł na tym samym portalu, czyli Nauka dla Przyrody. Także w sumie są tutaj odnośniki do trzech naukowych źródeł. I jeden jeszcze do podsumowania statystycznego poprzedniego sezonu sektora pszczelarskiego, opublikowanym przez Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach. I w ten sposób Jawa Roza, zaciekawiony tym listem i co sądzą na temat tego Naukowcy podpisani pod tym listem, ale także nie podpisani pod tym listem, a zajmujący się pszczołą jodną i w ogóle pszczołą, czyli innymi pszczołami też, czy raczej pszczołokształtnymi, jeśli by dosłownie tłumaczyć yy, klat apiformes, do którego należą właśnie te pszczoły, postanowiłem dla was, drodzy słuchacze, zrobić maksymalnie obiektywny, na jakim nie stać, czyli dwustronny, a nawet trzystronny, jak wyszło, Reportaż. Najpierw skontaktowałem się z panią Kamilą Chomicz, o której już mówiłem, ekspertce gazety wyborczej według redaktorki Doroty Karaś. No, pani Kamila stwierdziła, no, że nie jest na tyle kompetentna, żeby występować tutaj w gronie naukowców i nie udzieli mi odpowiedzi i, i zaproponowała, żebym porozmawiał z naukowcami. Co też oczywiście... Uczyniłem. Drugą osobą, do jakiej się zgłosiłem, jest dr Justyna Kierat, według portalu Nauka w Polsce, inicjatorka tego listu. Na co może wskazywać, że jest to pierwsza osoba podpisana z numerkiem 1 pod tym listem. Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Pani dr Justyna Kierat również nie zgodziła się udzielić mi wypowiedzi. Próbowałem też porozmawiać z pszczelarzami miejskimi, czyli oczywiście no głównie z firmą Pszczelarium, która obsługuje pasieki właśnie te gdańskie, o których była mowa w tym liście i w moim reportażu. Również postanowili nie udzielić mi odpowiedzi do mojego reportażu. Kontaktowałem się oczywiście z kolejną stroną tego zagadnienia, czyli Urzędem Miasta Gdańsk. Panią prezydent, ale również przewodniczącą Rady Miasta, do których był adresowany ten list po dość pozytywnym przyjęciu telefonicznym i obietnicach, że zostanie to rozpatrzone. Dwukrotnie kontaktowałem się w tej sprawie, no niestety ostatecznie również nie udzielono mi żadnej odpowiedzi, czy, czy to mailowo, czy to przez telefon. Ale mam pozytywną też oczywiście informację. Reportaż ten jest ciekawy, gdyż ostatecznie za chwilę wystąpi przed państwem sześciu naukowców mających nieco odmienne zdanie, w tym oczywiście naukowców, którzy podpisali ten list oraz jedna miłośniczka pszczół samotnych, osoba aktywnie zaangażowana w obronę pszczół niemiodnych. Muszę też przyznać, że no przynajmniej kilku naukowców, do których udało mi się dodzwonić, czy y, odpowiedzieli na maila, a także y, innych pszczelarzy miejskich, y, ostatecznie po wstępnym zainteresowaniu, jak zobaczyli pytania, to kontakt się urwał. No ale dosyć tego mojego gadania. Przechodzimy już do właściwej, naj, najciekawszej treści, czyli rozmów z moimi gośćmi. I tutaj już nie będę tego komentował, dodam tylko tutaj dla pewności, że jak we wszystkich moich rozmowach, przepraszam, jak we wszystkich poza jedną moich rozmowach w Radiowo rozmowa jest nagrywana i obrabiana bez cięć. To znaczy wypowiedź gościa jest w treści głównej od A do Z nie montowana. Jest dokładnie taka, jaka gość powiedział. Przez to reporterzy jest długi, i rzeczywiście wymaga uwagi, nie jest to po prostu krótki tekścik, no ale wydaje mi się, że przez to, mm, jestem rzetelny i gość może się mieć tą swobodę, że jego wypowiedź, nawet niechcący przeze mnie, nie zostanie na przykład zmanipulowana i po prostu mieć tą swobodę, że może się merytorycznie do końca wypowiedzieć tak, jak uważa, tak, jak ma ochotę. Nie będę dlatego tu już się wcinał pomiędzy tych, pomiędzy te rozmowy, Natomiast na koniec pozwolę sobie także na krótki komentarz. Powiem jeszcze tylko, że jeżeli chcielibyście więcej takich też różnych reportaży, no obiektywnych, dwu czy trzystronnych, a może nawet pięciostronnych przyszłości, zaangażowanych, wymagających ode mnie sporej ilości pracy, no to nie ma lepszej metody jak wspierać mnie na przykład przez portal Patronite albo przez Paypal. Wszelkie szczegóły oczywiście na mojej stronie www.waroza.pl A teraz już zapraszam do rozmowy z pierwszym gościem, czyli drugą osobą podpisaną pod listem stawianie Uli nie pomaga pszczołom na portalu Nauka dla Przyrody, znanym już z Radio Waroza z poprzednich odcinków o ewolucji zapylania i o ochronie zapylaczy, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Marcinem Zychem. Botanikiem, specjalistą od biologii zapylania i strategii reprodukcyjnych roślin. Radio Bar. Dzień dobry panie profesorze. Podpisał się pan pod listem opublikowanym na portalu Nauka dla Przyrody adresowanym do pani prezydent miasta Gdańsk pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Inspiracją do tego była niedawna akcja postawienia kolejnej pasieki w mieście Gdańsk. Czy chodzi konkretnie o pasieki w dużych miastach, czy może ogólnie o pszczelarstwo? Powiedziałbym tak, to chodzi o to, żebyśmy nie utożsamiali pszczoły miodnej z ogólnym zjawiskiem kryzysu zapyleń. Tak? To, jest, to jest zjawisko, o którym mówi się od co najmniej kilku dekad i niestety bardzo często w takiej powszechnej percepcji i przestrzeni publicznej skleja się to zjawisko z, z jednym konkretnym gatunkiem, a właśnie tego dotyczyła ostatnia akcja, czyli z pszczołą miodną. Więc no, no, generalnie rzecz biorąc mówienie o ochronie pszczół w tylko i wyłącznie w kontekście e, pszczoły miodnej, hodowlanego gatunku, który utrzymujemy w pasiekach miejskich, ale nie tylko miejskich, jest po prostu pomyłką. Ta akcja to była jedna z wielu akcji, bo takie głosy mówiące o tym, że stawianie uli nie jest tożsame z ochroną pszczół, pojawiają się już od dawna, no ja wielokrotnie w różnych mediach o, tych, o tym mówiłem, to że akurat ten konkretny list i ten konkretny ruch wywołał taką akcję, No być może należy przypisać czasowi wakacyjnemu, kiedy ludzie czytają właśnie takie rzeczy, a może nic bardziej interesującego, ekscytującego nie ma. Więc generalnie tu chodzi o takie przemyślenie tego, w jaki sposób pogodzić pszczelnic, pszczelarstwo, pszczelnictwo z ochroną dzikich zapylaczy. Bo ochrona pszczoły miodnej to nie jest ochrona zapylaczy ogólnie, a ochrona zapylaczy w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób poukładamy w pewnym sensie te relacje właśnie pomiędzy interesami pszczelarzy, pszczoły miodnej, a różnorodnością biologiczną innych, innych owadów. Więc Gnia Gdańsk pewnie był jakimś jednym z y, pretekstów, y, w sumie dość przypadkowym, choć chyba Gdańsk jest pierwszym miastem, które tak oficjalnie powiedziało, że będzie chronić pszczoły stawiając ule. Więc myślę, że to dało taki główny asymp do, y, do tej reakcji, która jednak nie jest reakcją pierwszą i, i wcześniej. Y, wielokrotnie żeśmy y, o tym mówili, pisali, jeżeli ktoś z Państwa zechce sięgnąć do, tekst, y, do tekstów na przykład na y, stronie Nauka dla Przyrody, to Znajdzie tam już sprzed kilku lat takie, takie informacje. Rozumiem, czyli y, takich sytuacji jest wiele, a w tym wypadku chodziło konkretnie o to, że nie zgadzają się głównie państwo y, no, z promocją tego PR-ową. Jak to jest przedstawiane jako ochrona przyrody, co jest no, niezgodne z definicją y, przyjętą ochrony przyrody, tak? No, nie do końca, bo też oczywiście nie zgadzamy się również z samą koncepcją takich działań, tak? Jedną rzeczą jest PR-owe przedstawianie promowania pszczelnictwa w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. Tu jeszcze raz to podkreślam, bo to wielokrotnie, właściwie zawsze dzieje się tak, że mówimy o ochronie różnorodności biologicznej zapylaczy czy pszczół i Odnosimy się tylko do jednego konkretnego gatunku pszczoły miodnej. No ja powiedziałbym tak trochę bałamutnie, bym powiedział, jakby pan się zapatrywał na sytuację, w której pod pretekstem ochrony różnorodności biologicznej ptaków stawiamy kolejne gołębniki albo fermy kur. Czym to się różni? No tak, szczególnie takich rasowych gołębi wyselekcjonowanych. Mówię, mówię o takich właśnie hodowlanych sytuacjach, prawda? Więc tutaj różnicy biologicznej między tymi dwoma zjawiskami zasadniczo nie ma. No może taka... Może taka, że kurnik możemy otoczyć wysoką siatką i kury raczej nie przelecą tej siatki, prawda? więc będą w jakiś sposób utrzymywane na, na określonej przestrzeni. W przypadku pszczół nie da się tego zrobić. Tak, wszystkie można powiedzieć gatunki pszczół występujące na danym obszarze są w zaawansowanych relacjach ekologicznych między tak, sobą. właśnie tak jest. Okej. Okay. Czy świat nauki w tej kwestii jest podzielony, czy raczej mówi jednym zdaniem? To jest takie pytanie też troszeczkę z, z natury, co to znaczy świat nauki, tak? Bo oczywiście ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie znaleźć na przykład wypowiedzi naukowców, którzy zajmują się hodowlą pszczoły miodnej, którzy mogą mieć odmienne zdanie, ale znowu, Zwróćmy uwagę, że problem nie dotyczy tak naprawdę pszczoły miodnej, tylko relacji międzygatunkowych. W związku z tym, jeżeli mówimy o świecie nauki rozumianym jako grupa uczonych, którzy się zajmują relacjami międzygatunkowymi, w szczególności takimi, w których pszczoła miodna uczestniczy, czyli na przykład procesem zapylania roślin, to jest tutaj absolutnie zgoda. Natomiast, jeżeli byśmy zapytali, nie wiem, uczonego, który zajmuje się genetyką pszczół, czy też, nie wiem, chorobami pszczoły miodnej, no to być może jego zdanie będzie odrębne, ale znowu to należałoby zapytać, czy, czy na przykład rozmawiając o, nie wiem, dzikich zwierzętach w Puszczy Białowieckiej, pytamy o zdanie weterynarza od trzody chlewnej, prawda? Przepraszam za to porównanie no ale, ale zootechnik nie będzie się raczej znał na relacjach dzikich gatunków w konkretnym ekosystemie. Więc tutaj ta... ta, ta przedstawianie tego jako konfliktu nauki jest troszeczkę nieporozumieniem, bo oczywiście każdy ma wolność wypowiadania się o różnych zjawiskach, natomiast ja ogólnie rzecz biorąc staram się nie wypowiadać się na rzeczach, na których się nie znam i na przykład jeżeli ktoś by mnie zapytał o choroby pszczoły miodnej, to bym go odesłał do bardzo dobrych weterynarzy, którzy się tym zajmują, prawda? Ale oczekiwałbym, że weterynarze jednocześnie nie będą, się, nie będą się wypowiadać na tematy związane z ekologią czy ewolucją na przykład zależności międzygatunkowych. Rozumiem, a zapytałem o to dlatego, że jednak na ile potrafię obiektywnie spojrzeć, no to w internecie i nie tylko, a także w książkach i czasopismach, no bez problemu jednak można znaleźć opinie różnych naukowców, którzy promowali w ostatniej powiedzmy dekadzie, no przelarstwo w wielkich miastach. No dobrze, ale to jest pytanie, jacy to są naukowcy? Tak? Jeżeli, jeżeli mówimy o pszczelarzach, no to, to jest oczywiste. To jest tak, jak, nie wiem, zwróciłby się pan do specjalisty od uprawy jakiejś grupy roślin, czy uważa, że należy ją uprawiać. No Zapewne powiedziałby, że należy ją uprawiać. Tak? My musimy oddzielić w, w tym myśleniu, takie, takie, taką rzeczywistość, która jest rzeczywistością zwierząt, roślin hodowlanych, uprawnych prawda, w przypadku roślin oraz naturalne ekosystemy. Ja wielokrotnie podkreślałem i w tym, co napisaliśmy do pani prezydenta Gdańska, wyraźnie jest napisane, że my jesteśmy zainteresowani ochroną naturalnych ekosystemów. W dzisiejszej rzeczywistości Trudno uznać pszczołę miodną za, za naturalny składnik ekosystemu. Z wielu powodów. Yy, zarówno z powodów historycznych, jak i z powodów genetycznych itd. itd. Tak? Yy, nawet jeżeli przyjmiemy że pszczoła miodna była naturalnym gatunkiem występującym dziko na terenie Polski. Ja mam pewne wątpliwości, czy to jest uprawnione stwierdzenie. Myślę, że nie mamy czasu, żeby dzisiaj o tym rozmawiać, ale, ale jest to niewątpliwie gatunek, który od wielu tysięcy lat jest przez człowieka hodowlany. Prawda? Najpierw tu się myślę zgodzimy bez problemu. Najpierw w takim stanie powiedziałbym półdzikim, prawda, a później te techniki hodowlane pszczoły były doskonalone, aż doszliśmy do wielkich przemysłowych pasiek, na przykład, które, które widzimy w, w obecnym czasie nawet w Polsce. Więc tutaj, więc tutaj musimy, musimy właśnie oddzielić tą pszczołę miodną, która być może kiedyś była naturalnym składnikiem naszych ekosystemów, od sytuacji, którą mamy w tej chwili to jest oczywiście bardzo trudne, żeby powiedzieć w jaki sposób należałoby rozpatrywać nie wiem liczebności pszczoły miodnej, rodzin pszczoły miodnej, żeby one przypominały takie naturalne, bo, bo tutaj nie mamy żadnych danych historycznych. Natomiast są takie obserwacje, no, na przykład z Niemiec, są takie badania mówiące o, o naturalnych, właściwie dzikich, może nie tyle naturalnych, co dzikich rodzinach pszczoły miodnej, które utrzymują się na przykład w lasach, w lasach bukowych. I wyniki, wyniki tych badań wskazują, że zagęszczenie takich rodzin to jest mniej więcej jedna rodzina na 10 km kwadratowych. Czy mamy w tej chwili takie zagęszczenie? No zwykle wielokrotnie one są po prostu przekraczane, prawda? No bo to, co mamy w ulach, to nie są dzikie pszczoły. Pewnie byśmy nawet ich nie chcieli, bo jakby to, to były dzikie pszczoły, to słabo z miodem by było, jak sądzę. Potwierdzam, jest słabiej, bo ja akurat jestem fanem takowych. Tylko, że no nie jestem po prostu zawodowym pszczelarzem. Czy mimo, wszystko, czy mimo to, co pan powiedział, czy uważa pan, że jednak... Je... Jeżeli w tym liście w osobach po, podpisanych znaleźliby się również specjaliści nauk pszczelnictwa, czy weterynarze zajmujący się stricte chowem przełomionej, ale są także pewni naukowcy, którzy gdzieś są na pograniczu i też się ochroną zajmują przyrody, na przykład dr Andrzej Oleksa, czy no, profesor Krystyna Czekońska, czy, czy, czy zastanawia mnie po prostu, dlaczego tych nazwisk nie ma. To jest, to jest, to jest kwestia, myślę, głównie techniczna, ponieważ ta dyskusja, żeby napisać taki, taki list odbyła się na forum właśnie tego, tej, tej nieformalnej grupy Nauka dla Przyrody. I tam akurat żadnego z tych nazwisk po prostu nie ma. Ci naukowcy, których bardzo cenię i z którymi współpracuję, przynajmniej z niektórymi z nich, myślę, że gdyby taki list dostali, to przynajmniej znaczna część z nich by go podpisała. Ten list podpisało zresztą kilka osób, które, które, z którymi współpracowałem i które też pszczołą miodną, między innymi się zajmują. Chociażby profesor Wojciechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Hajnalka Sien-Giorgi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj no takie między innymi te dwie osoby były zaangażowane w tworzenie strategii ochrony owadów zapylających, która kilka lat temu powstała. I myślę, że tutaj znaleźlibyśmy więcej chętnych sygnatariuszy, gdybyśmy się do nich zwrócili. No tak to wyglądało, że ta dyskusja odbywała się na forum tej, tej, tej grupy Nauka dla Przyrody, a żadna z wymienionych przez pana osób nie bierze udziału w jej pracach, mm. więc stąd brak tych nazwisk. A pewnie byłoby to korzystne dla ogólnie państwa idei, prawda? No bo... No być może tak, tylko jak zwykle bywa z takimi ruchami, to ważne jest, żeby to dość szybko się działo. W związku z tym, czasami długie zbieranie poparcia i podpisów, no jakby niweczy właściwie całą, cały sens prowadzenia takiej, takiej akcji. Więc ja jestem przekonany, że część z wymienionych przez Pana osób na pewno by to również poparła, zwłaszcza, że niektóre z tych osób wręcz się angażowały w różnego rodzaju, właśnie takie akcje tłumaczące konieczność, takiego rozdziału intelektualnego kwestii związanych z pszczołą miodną i kwestii związanych z ochroną różnorodności innych pszczół i owadów zapylających. Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie. Powołujecie się Państwo w tym liście na użycie pszczół podgatunku karnika w pasiece gdańskiej, dlatego że no, w, w reklamie tej pasieki sami organizatorzy pisali, że mm, zainstalowali tam pszczoły linii Kaszubka która według nich jest pszczołą lokalną. Tutaj już choćby z naszego podcastu wiemy, no, że raczej tak nie jest, a pan profesor ma nawet opinię, czy w ogóle w niektórych rejonach Polski, jeśli chodzi o pszczołę miodną, ale skoro państwo o tym piszą, czy gdyby na tej pasiece, a innych, powiedzmy na północy, użyto w mieście pszczoły podgatunku rodzimego apis mellifera melifera, czy wtedy budziłoby to państwa zastrzeżenia, czy może nie? Budziłoby, bo, bo to dalej jest hodowlana pszczoła miodna. Oczywiście zupełnie inaczej w takiej sytuacji wyglądałby ten kontekst ochrony zasobów genowych samej pszczoły miodnej. Natomiast jeżeli mówimy o zwierzętach hodowlanych, to czy to jest hodowlana Apis mellifera mellifera, czy Apis mellifera karnika, to w zasadzie nie robi to dużej różnicy, bo w tych interakcjach liczy się przede wszystkim liczebność takich wprowadzanych do, do krajobrazu rodzin. I tutaj jedna i druga będą równie dobrze konkurować z rodzimymi gatunkami. Tutaj zresztą no, to, jest, to jest właśnie takie, takie troszeczkę złudne znowu, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli to jest apis mellifera to to nie są dzikie pszczoły, znowu to nie jest taka pszczoła, która powiedzmy nie wiem, 20 czy 30 tysięcy lat temu występowała na tym obszarze. To już jest efekt długotrwałej selekcji i efekt po prostu ewolucji kierunkowej, w której człowiek premiował pewne zachowania, pewne cechy, czy to pszczoły, czy oczywiście innych gatunków hodowlanych i uprawnych. I nawet jeżeli byśmy mieli do czynienia z Apis Mellifera, Melifera, to jestem absolutnie przekonany, że to już jest zupełnie inny gatunek niż ten, który spotkalibyśmy, nie wiem, w interglacjałach gdzieś w środkowej Europie. Znaczy podgatunek, oczywiście przy, podgatunek, cały, tak. przy, przy całych wątpliwościach, czym jest gatunek ewolucyjny i podgatunek i tak dalej, to uogólniając, a, ale jeszcze wpro, dopytam w takim razie o mnie niejednoznaczność, no bo jednak w bardzo selekcjonowanej rodzinie typu backfast, na przykład, a nawet przy stosowaniu technik zaawansowanych przelarskich, na przykład z łączeniem dwóch rodzin, faktycznie w sezonie może być nawet 100 tysięcy osobników w takim ulu, chyba jest to jednak jakaś tam różnica, nie twierdzę, że całkowicie zmieniając, za tą opinię, ale na przykład no, takiej, y, y, apis, takiej rodzinie apis Melifera, Melifera która może mieć 40-50 tysięcy osobn osobników. A jeszcze y, no, prawda, i, i zagęszczenie rodzin pszczelich, no bo troszeczkę co innego pasieka, powiedzmy produkcyjna, która zagęszcza 100 uli w jakimś miejscu, a powiedzmy pasieczka na działce, która ma dwa ule. Ależ ja się tym, z tym w pełni zgadzam, wie pan, bo ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj, czy żeby nasi słuchacze, czy pan odniósł takie wrażenie, że ja bym chciał zakazać pszczelarstwa. Absolutnie jestem daleki od, takiej, od takich postulatów, tylko znowu zwracam uwagę na pewien kontekst. prawda? Jeżeli mamy świadomość, jeżeli pszczelarze, środowisko pszczelarskie ma świadomość, że ich działania mają jakiś efekt środowiskowy, to zapewne pewne czynności mogą być inaczej robione. Prawda? Doskonale przecież pszczelarze wiedzą, że nadmierne zagęszczenie rodzin jest również zabójcze dla samych pszczelarzy. No jeżeli mamy środowisko, które ma jakieś zasoby pokarmowe i będziemy tam dostawiać kolejne rodziny, no to mamy, że tak powiem, słynną ekologiczną tra tra tragedię przepraszam wspólnego pastwiska. Prawda? Tych, tych zasobów po prostu zabraknie. Więc, więc tutaj istotne są to, to, o czym Pan powiedział, szczegóły. To, Ile rodzin w danym kontekście będziemy umieszczać, jaki jest w ogóle kontekst środowiskowy i, i taki krajobrazowy. Bo badania wskazują, że jeżeli mamy do czynienia z takim heterogennym krajobrazem, w którym jest bardzo duża dostępność roślin pokarmowych, to ta konkurencyjna interakcja jest bardzo mocno łagodzona. I tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że lokalne dzikie zapylacze bardzo mocno ucierpią. Myśmy robili takie badania w Wikierskim Parku Narodowym, ale niestety jeszcze nie są opublikowane, które wskazują, że przy niewielkich zagęszczeniach rodzin, czyli to są powiedzmy 3-4 rodziny na 4-5 km kwadratowych, w ogóle nie ma żadnego takiego notowalnego efektu interakcji. Co by wskazywało, że to jest taka powiedzmy bezpieczna, bezpieczna liczebność. Natomiast oczywiście jeżeli wracamy już do miast, to tutaj proszę zwrócić uwagę, kłopot polega na tym, że nikt z nikim nie konsultuje zagęszczenia pszczoły miodnej, prawda? Przepisy są takie, że pan, jeżeli będzie miał zgodę, nie wiem, administratora terenu, to może sobie postawić pasiekę, na przykład, przykładowo. Ja nie mam takich planów, ale w ogrodzie botanicznym, a następna pasieka może zaraz za płotem stanąć w łazienkach, kolejna może stanąć na dachu, nie wiem, Urzędu Rady Ministrów i tak dalej, i tak dalej, prawda? I o to tu chodzi. I one wszystkie, a przynajmniej część z nich, mogą być stawiane. W dobrej wierze, jak najbardziej. W dobrej wierze, w przekonaniu, że to pomaga ogólnie pszczołom. Natomiast pytanie oczywiście jest takie, czy rzeczywiście tak jest? I stąd idea naszego listu. Rozumiem. Tak, rzeczywiście, pszczoła miodna, chów pszczoły miodnej, a także hodowla jest bardzo specyficznym działem rolnictwa, no bo tutaj jest, one latają, że tak powiem, na wolności można powiedzieć. Nie da się ich przywiązać do palika. Tak. tak, tak, aczkolwiek wymyślono technologię sztucznej inseminacji, gdzie już można kontrolować selekcję, ale to dopiero jest, tak mi się wydaje, w porównaniu do innych zwierząt jednak w powijakach. Natomiast nadal te pszczoły wylatują i krzyżują się naturalnie ze wszystkim, znaczy z pszczołą miodną, ale też w interakcjach, jeśli chodzi o Konkurencję pokarmową, no właśnie są z bardzo wieloma innymi organizmami. No nie da się tego tak porównać do na przykład chowu, no tej nieszczęsnej świni, chociaż akurat tutaj mnie to nie obraża, bo to jest też bardzo inteligentny, wspaniały organizm. Nie, nie, to ja tylko, ja tylko chciałem właśnie zwrócić uwagę, że my tak troszeczkę. Inaczej traktujemy, przynajmniej w powszechnym mniemaniu, ta pszczoła miodna jest uważana za coś zupełnie innego niż, niż pozostałe zwierzęta hodowlane, ale nie do końca jest to prawda różnica właśnie, jak już żeśmy powiedzieli jest taka, że żerowanie krów, świń, koni, no wszystkiego co sobie możemy wyobrazić, jesteśmy w stanie ograniczyć prawda, przestrzennie, bo są to zwierzęta które operują, że tak powiem, w dwuwymiarowych krajobrazach. Prawda? Jak postawimy płot no to z grubsza jesteśmy w stanie to, to, to kontrolować natomiast w przypadku pszczoły nie no bo tutaj wybór roślin pokarmowych zależy od tego, jaka jest zasobność krajobrazu i te pszczoły lecą, gdzie chcą po prostu, prawda? Albo tam, gdzie, gdzie mają więcej jedzenia. No i to niestety powoduje, że, te, że na te pszczoły w szczególności musimy uważać. Dziękuję, panie profesorze, za uszczegółowienie tego listu. Mam nadzieję, że dla tych ludzi, którzy się no, tym jakoś bardziej interesują, wnikają w szczegóły, będzie to pomocne. Jeżeli ktoś by ch tak, proszę bardzo. Znaczy, ja tylko jeszcze raz podkreślę, że to nie jest apel, żeby nagle zakazać pszczelarstwa. To jest apel, żeby myśleć po prostu w sytuacji, w której chcemy, chcemy z jednej strony hodować pszczoły bardzo dobrze, natomiast myślmy, że nie jest to bez znaczenia dla, dla innych organizmów, które w środowisku występują i które to organizmy często są dla nas bardzo ważne to wielokrotnie, nawet w naszych rozmowach kiedyś wcześniejszych, padały takie informacje, że pszczoła miodna jest dość uniwersalnym zapylaczem, ale nie jest w stanie obsłużyć wszystkich roślin, które występują w środowisku. Prawda? Stąd nawet w szczególności, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś uprawy, to różnorodność zapylaczy jest tutaj istotna. Także jeżeli myślimy w ogóle o stabilności, czy to ekosystemów, czy to produkcji rolnej. Bo pszczoła miodna, jak doskonale pan wie, na no radio nazywa się varroza prawda? Tak. Nie bez powodu, nie. ponieważ pszczoła miodna... Mogę powiedzieć dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że pszczelarze nie mniej, a być może więcej, to hipoteza, rozmawiają o tym organizmie, jakim jest varroa destruktor dręczeli, jak o samej apis mellifera. No właśnie, no więc pszczoła miodna sama ma pewne problemy, tak? wynikające między innymi z kwestii hodowlanych, bo, bo to są oczywiście problemy środowiskowe. Jeżeli mówimy na przykład o zatruciach pszczoły, rodzin, które się zdarzają i często o nich w tej chwili się mówi, słyszy, to również są to kwestie związane na przykład z higieną hodowli, z kwestiami zdrowotnymi itd. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której środowisko jest zdominowane przez jeden gatunek gatunek hodowlany, jeszcze raz powtarzam, gatunek hodowlany, który siłą rzeczy jest selekcjonowany nie na to, żeby świetnie przeżywać w środowisku, tylko żeby no, na przykład optymalizować produkcję miodu. Prawda? I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką trochę może utopijną że kończymy z jednym gatunkiem, który jest w stanie zapylać kwiaty, bo cała reszta przestała istnieć, bo ta różnorodność się skurczyła na tyle, że, że tylko pszczoła na przykład jest w stanie, pszczoła miodna zapylać nasze uprawy i nagle pojawia się jakiś patogen, który w sposób błyskawiczny atakuje całą globalną populację pszczoły miodnej. To sobie łatwo wyobrazić, tak? patrząc na COVID chociażby, prawda? Te, te, te wybuchy patogenów zresztą dotykające takich gatunków hodowlanych są, są wcale nierzadkie. Dotyczą nie tylko pszczoły miodnej, ale też bydła, świni, chociażby ten ostatnio głośny afrykański pomór świń, prawda? No i teraz jakaś ogromna część tej globalnej populacji pszczoły miodnej ginie, bo nie jest odporna na taki patogen. No i co się dzieje? No mamy dramatyczną klęskę. Więc pszczelarstwo tak, ale odpowiedzialne pszczelarstwo i różnorodność owadów zapylających, bo to nam stabilizuje po prostu ekosystemy i również działa pozytywnie na, na, na uprawy roślin, od których jesteśmy żywnościowo uzależnieni. Tak. Jeżeli ktoś by chciał się więcej na ten temat czegoś dowiedzieć, no to może sięgnąć choćby do naszej rozmowy z podcastu Radio Woroza Ochrona Zapelaczy, ale także do pańskich artykułów, na przykład z, z czasopisma Kosmos, dzikie życie, czy właśnie Nauki dla Przyrody. Tam one się chyba. No, w różnych miejscach myślę, że da się to znaleźć. Zapyta, tak, da się da się znaleźć. Wyszukiwarki sobie radzę. Cieszę się, że Pan tak na koniec właśnie koncyliacyjnie powiedział, no bo niestety, jak we wszystkich takich sytuacjach me, media te sensacyjne kopiują to bez większego namysłu, i już widziałem takie komentarze niestety na Facebooku pod tym, pod, można powiedzieć, w dyskusją w cudzysłowie, pod tym listem, że pszczelarze to szkodnicy na przykład. No, tak. Nie no jeszcze raz, ja jeszcze raz może odeślę tak nieskromnie do tego dokumentu o którym mówiłem, czyli o tej strategii ochrony zapylaczy, którą żeśmy dla Polski napisali z grupą między innymi weterynarzy. I w tej strategii brali udział również pszczelarze. Tam są takie postulaty, które, które tutaj w tym liście się pojawiają, więc to nie jest tak, że światli pszczelarze tego nie rozumieją. Ja myślę, że trzeba to po prostu powtarzać i czasami uświadamiać, że to nie jest bez, bez znaczenia, w jaki sposób odbywają się te interakcje, ale znowu nie należy tego traktować jako, nie wiem, wstęp do zakazu hodowli pszczół. Tak samo jak nikt nie będzie postulował zakazu hodowli prawda, bydła czy, czy, czy, czy nierogacizny. To wszystko musi się odbywać po prostu z namysłem i, i mądrze. Tak, czyli po prostu doregulowanie tej kwestii jakiejś. jakiejś. Na pewno nie takie bezrefleksyjne po prostu podążanie za modą, że oto chcemy chronić pszczoły, to wystawiamy wszędzie ule, tak? bo to się zemści również na pszczelarza. Uh -huh. Dziękuję panie profesorze za uszczegółowienie jeszcze raz i yy... miłego dnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrawiam. się, pozdrawiam. Dzień dobry, witamy tym razem pana profesora Jerzego Wilde. Specjalistę nauk pszczelnictwa. Panie profesorze, czy widział pan może ten list naukowców 38 pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom? Tak, ja, oczywiście, widziałem. Czy dostał pan propozycję podpisania tego listu? <śmiech> nie. Nie otrzymałem takiej propozycji. Zresztą, bym nie otrzymał, to on oczywiście nie podpisał tego. Aha, czyli jak rozumiem, nie zgadza się pan z treścią tego listu. Jeśli mogę wiedzieć, gdzie konkretnie gdzie konkretnie w takim razie. To w ogóle teza moim zdaniem postawiona w tym liście jest tak śmiała, niewiarygodna dla mnie i, i budzi całkowite moje zdziwienie, bowiem y, skąd raptem tym Wszystkim ludziom, którzy się tam podpisali pod tym apelem, wzięło się to, że stawianie pszczół miodnych w mieście zagraża bioróżnorodności owadów zapylających, a w tym głównie pszczół no, samotnych, no, tych wszystkich pszczół, których w Polsce mamy ponad 470 gatunków. Jest to tam nie, zupełnie niezrozumiałe. Moim zdaniem e, wysane z palca, bowiem nie ma w Polsce żadnych takich badań, które by mm, pozwoliły na wysuwanie tak śmiałej tezy. Rozumiem. Panie profesorze, rzeczywiście też nie trafiłem na żadne badanie z Polski tego typu i z tego, co czytałem ten list, powołują się na jedno badanie z Nature i z tego, co, co kojarzę, generalnie osoby, które wysuwają takie tezy, no, powołują się na badania zagraniczne, na przykład z Danii, ze Stanów Zjednoczonych. Czyli po prostu wpływu pszczół miodnych na te inne owady, powiedzmy zapylające. Natomiast faktycznie nie spotkałem się z takim badaniem z Polski konkretnym. To prawda. To no tak, tam w piśmiennictwie pod apelem podają jeden taki właściwie przypadek. To nie ten, który pan przed chwilą wspominał z Nature, tylko taki dotyczący tego, że murarka... Jest, są takie badania, na które się tam powołują, że rzeczywiście pszczoła miodna i jej zagęszczenie powoduje jakieś tam kłopoty z murarką. Ja z tą pracą się absolutnie szczegółowo nie zapoznawałem, ale powiem tak, że w Polsce takich badań nie prowadzono. Ja sądzę, że wszystkie badania, które prowadzi się w Europie, trochę nie przystają do tego, co dzieje się w Polsce, bo w Polsce nie ma problemu ginięcia pszczół. Mówimy teraz oczywiście nie o pszczołach miodnych, tylko o tych 470 innych gatunkach, w tym głównie pszczoł samotnych. Wszystkie badania, które są prowadzone, wyraźnie wskazują na to, że po pierwsze następuje migracja tej pszczoły samotnej do miast, gdzie w miastach, podobnie zresztą jak i pszczoła miodna, znajdują lepsze warunki bytowania, a po drugie zwiększa się z tych badań, wyraźnie wynika, że zwiększa się nie tylko liczebność tych pszczół, ale również różnorodność gatunkowa i dlatego no, ze zdziwieniem spostrzegłem ten apel, podpisany zresztą przez 38 różnych, różnych ludzi, którzy no, właściwie nie związani są w ogóle z badaniem pszczół. No, tam jest profesor Wojciechowski i doktor Hajnalka, którzy troszeczkę z pszczołą e, mieli do czynienia, ale pozostali w ogóle nie zajmują się badaniem pszczół. E, I stąd dziwi mnie, że tworzy się taki apel, który, o którym e, podpisują się osoby, które no, właściwie takich badań w ogóle nie prowadzą i powołują się na jakieś badania e, obce, e, europejskie, które, tak jak mówię, nie przystają do polskiej rzeczywistości. Ja muszę panu powiedzieć, że w tej sprawie, e, kiedy zapoznałem się z tym apelem, e, rozmawiałem dość długo z moim zdaniem najwybitniejszym, e, jeśli idzie o pszczoły samotne specjalistą, profesorem Józefem Banaszakiem, który także potwierdził te wszystkie moje wątpliwości, jakie miałem co do treści zawartych w apelu i twierdzi, że no, logicznie rzecz biorąc nie jest pewna konkurencja, jeśli idzie o pokarm, ale generalnie większość tych pszczół samotnych to są maleńkie pszczoły, które w ogóle... No Jakoś nie konkurują pokarmowo z pszczołą miodną, bowiem y, no, opierają się na, y, głównie na y, pożytkach, które są poza zasięgiem zainteresowania pszczoły miodnej. No, naprawdę dziwi mnie skąd. Y, Podpisujący się pod tym apelem y, założyli a priori nie posiadając, nie robiąc żadnych badań, nie robiąc żadnych obserwacji, że raptem wpuszczenie niewielkiej liczby pszczół miodnych do miast spowoduje jakąś klęskę i apokalipsę, jeśli idzie o owady zapylające. Rozumiem, panie profesorze. No też e, zauważyłem to, że nie ma nikogo e, ze znanych w Polsce specjalistów nauk pszczelnictwa czy weterynarii od chowu pszczół. No dlatego właśnie... Pana zapytałem. A skoro już Pan nawiąza do tej apokalipsy i do tego wymierania owadów, no to autorzy podpierają się również publikacją popularno-naukową na tym samym portalu Nauka dla przyrody zatytułowanym Globalna Apokalipsa Owadów. Powołuję się tam na, na badanie, z którego ma wynikać, że w ciągu 100 lat dojdzie do no, globalnej apokalipsy owadów. Czy rzeczywiście według Pana dojdzie mm, w ogóle do apokalipsy owadów w ciągu stu lat w wyniku działalności, działalności cywilizacji człowieka? Znaczy, jeśli idzie, ja akurat przeczytałem ten artykuł dotyczący tej apokalipsy owadów. Być może tak jest. Ja naprawdę, świat owadów jest tak olbrzymim światem, że ja nie czuję się w ogóle specjalistą w zakresie nawet tych błonkoskrzydłych y, tych wszystkich gatunków, y, które należą do pszczół, a już nie mówiąc o innych owadach, że być może tak jest. Ja nie wiem. No jeśli są jakieś badania twarde na temat tego, że te owady giną i y, y, jest ich coraz mniej, to pewnie należy się y, nad tym pochylić z troską. Tylko, że ja w ogóle w to nie wierzę. Tak jak... Y, przez wiele, wiele lat media atakują nas tym rzekomym powiedzeniem Einsteina. Mówię rzekomym, bo ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że Einstein nigdy na ten temat się nie wypowiadał. Kiedy mówi się o tym, że kiedy zginie ostatnia pszczoła, nam ludziom pozostaną cztery lata życia. Jest Bowiem no, pszczoły odpowiedzialne są za e, zapylanie jednej trzeciej żywności. Te dwie trzecie zapylane są przez wiatr, bądź e, no, rośliny nie wymagają w ogóle zapylania e, przez owady. W związku z tym nam, jeśli by doszło do takiej apokalipsy, że, że owady przestaną istnieć, to, to, to ludzie nie zginą z głodu, tylko to oczywiście będzie zupełnie inne życie, szare, pozbawione owoców, pozbawione różnorodności pokarmowej, ale, ale nie, nie, nie, nie, nie, nie zginiemy z głodu. Natomiast ponieważ zresztą w tym artykule tam powołują się tak trochę e, przeciwko sobie na ten... E, na, na tę historyczną prawdę, polegającą na tym, że 66 milionów lat temu dinozaury wyginęły wskutek jakiejś klęski, spowodowanej najprawdopodobniej uderzeniem. E, meteorytu. Jakich, e, meteorytu w ziemię. Gdzie wówczas ginęły e, dinozaury. Ale proszę zwrócić uwagę, że wówczas już żyły owady, żyły pszczoły, też, które mają już. Dzisiaj około 120 milionów lat i one przeżyły. Więc ja raczej skłonny jestem sądzić, że jeśli dojdzie do jakiejś katastrofy, nawet katastrofy spowodowanej cywilizacją człowieka, to raczej to my zginiemy, a nie owady, które mają znakomitą plastyczność i zdolność przystosowywania się do życia. I być może, wracając jeszcze do zasadniczej Y, zasadniczej treści pytania. Być może, że tych owadów jest coraz mniej, ale y, znowu y, w warunkach polskich nie ma na to jakichś dowodów. Bowiem no, co innego jest, kiedy Golson na przykład w, Stan y, w Anglii y, y, y, pisze piękną książkę o śmielach, które zginęły i y, y, y, on je, że tak powiem, próbuje odtworzyć, a u nas jest zupełnie odwrotna sytuacja. Myśmy mieli 10 lat temu 28 gatunków trzmieli. Dzisiaj tych trzmieli mamy 30, a niektórzy twierdzą, że 32 gatunki. I na każdym kroku ta różnorodność, zarówno liczebność tych trzmieli, jak i różnorodność gatunkowa jest bardzo duża i zadowalająca. My tu mamy pasieki, często liczące po kilkadziesiąt, kilkaset rodzin pszczelich na jednym miejscu. To choćby moje centrum pszczelarskie w Gryzinach, gdzie przeliczeniowo, biorąc pod uwagę liczbę e, ulików weselnych, e, liczbę rodzin wychowujących, przeliczeniowo w pełni sezonu ja mam 200-300 rodzin pszczelich. I proszę sobie wyobrazić, że ja absolutnie nie obserwuję żadnego Yy, yy, wymiechania innych pszczół samotnych. Jeśli facelia kwitnie i przestaje nektarować wieczorem, albo pszczoły przestają latać na tę faceli wieczorem, to tam się pojawia cała masa różnych pszmieli. Nie tylko liczebnie, ale również gatunkowo liczebnie, czyli wiele różnych gatunków i to na każdym kroku. Ja w każdym niemalże pasietę, którą mam, widzę, jak na przykład murarki gniazdują mi pod dachami w ulach. No, gdyby tak było, pszczoła miodna tak bardzo przeszkadza i tak bardzo po, y, y, pobiera dostępny pokarm dla innych pszczół, to przecież one by tego nie robiły. Mieliśmy taki pomysł z panem profesorem Banaszakiem, żeby wręcz napisać taki apel do pani prezydent, prezydent Dulkiewicz, żeby się w ogóle nie przejmowała tym apelem, bowiem pod tym apelem po prostu podpisane są osoby, które nie zajmują się badaniem pszczół, zarówno tych pszczół samotnych, jak i pszczół miodnych, więc skąd raptem wzięła się, nawet próbowaliśmy dociekać, czy tam przypadkiem ktoś komuś nie nateptuje na odcisk wprowadzając czy próbując wprowadzać pszczół miodną do, do miasta, bowiem sam pomysł wprowadzania pszczół miodnych do miast jest jak najbardziej chwalebny. I to nie chodzi tutaj o żaden, jak ktoś próbuje nam narysować obraz, jakiś biznes, bowiem Dobrze uregulowane wprowadzanie pszczół do miasta, a takie moim zdaniem jest y, pokazowe w Krakowie, pokazuje, że tamtych pszczół nie można zbyt dużo wprowadzić. Są pewne regulaminy, których należy ściśle przestrzegać, że nie wolno koncentrować na jednym miejscu więcej niż pięciu rodzin, na przykład, że te rodziny muszą być w odpowiedniej od siebie odległości, mówię pasieka od pasieki, pasieka taka licząca zaledwie pięć rodzin, więc problem, jeśli idzie o jakieś przepszczelenie z sięganiem czuł do miast, nie istnieje, bo przecież to jest ułamek procenta tych pszczół, które w ogóle w Polsce egzystują, które funkcjonują w tych pasiekach tak zwanych pozamiejskich, czyli wiejskich, leśnych i tak dalej. Więc dla mnie jest to olbrzymie zdziwienie i, i dziwi mnie szczególnie fakt, że, że, że moi koledzy również podpisali się pod tym apelem, ale tak jak mówię, no pff, nie wiem za. tym. Panie profesorze, w każdym, w każdym razie udowadnia pan, że świat nauki nie mówi jednym zdaniem tutaj. No wie pan, gdybyśmy to słynne, słynną anegdotę przytoczyli, kiedy to trzech profesor, dwóch profesorów ma takie samo zdanie, tylko i wyłącznie wówczas, kiedy źle mówią o trzecim ich koledze. Aha. No, tak naprawdę nie ma jednorodności. No, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, każdy ma jakąś tam swoją inną działkę, za którą odpowiada. I, i ja jestem święcie przekonany, że gdyby pan zadał to pytanie pierwsze, które mi pan zadał, czy ja zgadzam się z tym apelem, tym wszystkim, którzy zajmują się wyłącznie badaniem pszczół miodnych, no to by absolutnie, jestem przekonany o tym, nie bardzo zgadzaliby się z tym. Natomiast powiem więcej, że gdyby zadać pytanie tym, którzy zajmują się rzetelnie obserwacją i to przez wiele, wiele lat, jak wspomniany przeze mnie profesor Banaszak, który można powiedzieć, te pszczoły obserwuje już 50 lat i ma naprawdę bardzo szeroki pogląd na to, co się w tych pszczołach w kraju naszym dzieje i wcale nie, nie popiera tych wszystkich głosów mówiących o takim jakimś olbrzymim egzodusie, wymieraniu tych pszczół, to też dałby wiele argumentów na to, że apelowanie o to, aby pszczół, miody innych nie, nie wprowadzać do mm, miast, no, no nie znalazłby żadnego pewnie argumentu, który by w istocie popierał taką, taki apel. Rozumiem, panie profesorze, uzupełnię, że no nie wszyscy zgodzili się, czy przynajmniej do tej pory z który, naukowcy, z którymi rozmawiałem, i właśnie ci podpisani i e, specjaliści nauk przelnictwa, no nie wszyscy zgodzili się e, porozmawiać ze mną, a tym bardziej jak zobaczyli pytania. Także cieszę się, że pan się zdecydował. Jeszcze tylko uzupełnię, co, co do, bo akurat się interesowałem e, tym zagadnieniem globalnej powiedzmy spadku różnorodności czy biomasy. Zazwyczaj jest to nazywane insect decline, czyli spadek prawda owadów. Natomiast no, niektórzy autorzy stosują właśnie czy Armageddon owadzi, czy apokalipsa i Golson między innymi też w swojej pracy no ja jako jeden jednak z nielicznych te nagłówki, które się w, w New York, w, no, w czasopismach też sensacyjnych pojawiły, no, za, zrobił z tego też tytuł no, w, w publikacji naukowej. No i stąd się to po prostu, używanie tego wzięło. Natomiast tego, co ja się orientuję, ale czysto amatorsko dziennikarsku jest to oparte na bardzo dużych szacunkach, prawda? E, no, ekstrapoluje się pewne wyniki na przykład z Australii na inne kraje czy globalnie. Nie wszyscy naukowcy generalnie się z tym zgadzają pojawiły się też prace, prace w prestiżowych czasopismach polemiczne, akurat z tymi wnioskami, czy przewidywaniem, czy, czy być może predykcją. Ja akurat no nie jestem na tyle tutaj silny, żeby móc ocenić czyjeś metody statystyczne. Wiem, czytam tylko wnioski, prawda? Tyle chciałem uzupełnić. pan, ja tak sięgam pamięcią do, te, do tej książki, którą przeczytam z olbrzymim zaciekawieniem Gonsona właśnie dotyczący yy, Trzmieli, gdzie on opisuje i bardzo wyraźnie nakreśla, dlaczego tam nastąpiła taka, właściwie można powiedzieć, Hitlera obwinia o, o, o to, że te że, że gatunki ciemnieli w Anglii, zupełnie zginęły. I wyraźnie jest napisane tam i opisane przez niego, że no. Takie, a nie inne warunki spowodowały. Po prostu nędza, bieda wojenna spowodowała, że oni wykorzystywali każdy z krawek ziemi po to, żeby rodziło im to żywność w czasie y, y, wojny. Y, I to oczywiście spowodowało, spowodowało taką klęskę, że te trzmiele nie znalazły y, y, miejsc gniazdowania, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy porównali to, co się wtedy działo w Anglii, z tym, co się działo w Polsce i co dzisiaj dzieje się w Polsce, to są zupełnie nieprzystające do siebie dwa światy, można powiedzieć. I nie można na podstawie jakichś badań zrobionych w jednym kraju na jakiegoś armagedonu w innym kraju, kiedy się nie popiera tego badaniami. A pan ma rację. Większość tych badań jest właśnie yy, robiony na zasadzie yy, no, jakichś szacunków, statystycznych metod, które no, nie opierają się na rzetelnej obserwacji tego, co tak naprawdę z czym tak naprawdę mamy do czynienia. I dlatego yy, no, no jest tak, jak jest. No, znaczy to nie, nie to tyle. Tych wszystkich podpisanych pod apelem dla mnie jest dość jasny. Bo chodzi im o dbanie o to, aby ta zarówno różnorodność, jak i liczebność owadów nie malała. Ale powiadam jeszcze raz, nie ma żadnych dowodów na to, póki co w Polsce, że tak jest. A już zupełnie nie ma żadnych dowodów na to, że zagęszczenie czoły miodnej powodować może aż takie skutki, jakie oni tam nakreślają. mają. Na co do samej ilości gatunków, to rzeczywiście próbowałem trochę do tego dotrzeć, jak się zmieniało, no ale w Polsce no rzeczywiście bardzo mało jest na ten temat wiedzy, bo do, co do niektórych gatunków to w ogóle z lat pięćdziesiątych, 60. jest na przykład no jeden wynik, e, że, że zostało znalezione w tym miejscu i to zostało ujęte e, i po prostu... Mm, ale są też odkrywane nowe gatunki, które migrują na przykład, prawda? No i nie, faktycznie tutaj ciężko jest po prostu dotrzeć do takich jasnych dowodów, rzeczywiście. Ale w ogóle, nauka się powie, po, po, w ogóle nauka opiera się przecież na różnych stopniach prawdopodobieństwa, no bo zasada nauki w ogóle sceptyczna przynajmniej mówi o tym, że niczego nie możemy być pewni na 100%, także to wszystko. A już tym bardziej rzeczy, które wyda wydarzają się, wydarzą się w przyszłości być może, prawda? Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgadza. Tak, oczywiście. No, tak jak pan mówi, no, nawet bardzo ścisłe badania, które wykonujemy często, są no, porównywalne do określonego roku czy określonego okresu badania i powtórzone za pięć lat mogą zupełnie się nie sprawdzać. I w tym oczywiście jest dużo racji. No ale powiadam jeszcze raz. Ten cały apel jest zupełnie, że tak powiem, pozbawiony jakichkolwiek tez, na których moglibyśmy opierać to domniemanie, że to zagęszczenie tej pszczoły miodnej w miastach spowoduje jakieś, jakąś katastrofę. Do tej pory raczej uważaliśmy i uważamy nadal, że pszczoły, zarówno te nasze użytkowane przez pszczelarzy, czyli pszczoła miodna, jak i pozostałe, no, są po to, aby zachować tę bioróżnorodność, już nie tylko na poziomie owadu, tylko bioróżnorodność również na poziomie całego, całej przyrody i dużych zwierząt, bowiem przecież one generują ten pokarm poprzez zapylanie roślin, które są poza zainteresowaniem człowieka, których człowiek nie je. Natomiast jedzą ptaki, jedzą gryzonie, które w tym łańcuchu pokarmowym są dalej pokarmem dla większych zwierząt. I raptem takie zderzenie że pszczoła miodna może grozić temu, tej bioróżnorodności, kiedy zawsze było tak, że ona ją zachowuje. Nie rozumiem. Rozumiem, znaczy rozumiem to, co on mówi, natomiast jeszcze tylko poprawę, że to nie to, że ja mam rację, ja po prostu, no ja nie jestem naukowcem, nie znam się na statystyce, ja tylko po prostu czytam różne badania, jestem dziennikarzem, amatorem i staram się obiektywnie podchodzić i po prostu przedstawiać różne opinie. Natomiast jeszcze dopytam co do tych właśnie pszczół, w ogóle różnych pszczół, około 450 czy 470, niektórzy mówią 500, bo właśnie tutaj też tego za bardzo nie wiadomo ile ich jest, z tego co ja się zorientowałem. Natomiast no, rzeczywiście są tam jakieś pszczoły ujęte formalnie jako zwierzęta chronione, ściśle czy połowicznie, a także no, są uznane w Czerwonej Księdze Zwierząt za wymierające czy zagrożone, więc jakieś, no rzeczywiście jakieś gatunki są zagrożone, tak? Tutaj pan z tym prawdopodobnie. Tak, tak, oczywiście. Pan z, tutaj to, z tym nie pan nie, nie dyskutuje. Okej, okay, czyli z tym pan nie dyskutuje, ale jeżeli z czymś pan polemizuje, to że generalnie pszczoły wymierają po prostu, tak? Dokładnie to. Tak. Rozumiem. Ja uważam, że teza mówiąca o, o, o generalnym wymiarze. Tak jak mówi się w Polsce o tym, że, że pszczoła, miodna, pszczoła miodna dotyka syndrom masowego wymierania pszczół, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, co nie oznacza, że nie wymierają pasieki nawet kilkusetniowe, czy, czy kilkudziesięciopniowe giną całe pasieki, ale to nie poprzez syndrom CCD, tylko to masowe wyginięcie pszczół w tych właśnie pasiekach spowodowane jest po prostu niewłaściwym zadbaniem pszczelarzy o te pszczoły z późnym leczeniem. W moim głębokim przekonaniu, zresztą nie tylko moim, ale wielu moich kolegów uczonych z całej Europy, mamy tutaj bardzo ściśle wspólne zdanie na ten temat, że tak naprawdę za te nadzwyczajne wymierania niektórych pasiek odpowiedzialna odpowiedzialne jest waroza. I nieumiejętnie, niewłaściwie, nie w odpowiednim terminie, niewłaściwymi lekami leczona, czyli de facto niewyleczona, no tutaj jeszcze reinwazja wchodzi w grę, powoduje, że w niektórych przypadkach mamy do czynienia z takimi nagłymi śmierciami owadów. Ale tak jak generalnie rzecz biorąc, uważam, że w Polsce nie ma masowego wymierania pszczół miodnych, tak samo uważam, że nie ma masowego wymierania pszczół samotnic. Rozumiem. No, dziękuję za odpowiedź, panie profesorze i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda się porozmawiać. Yy, miłego dnia życzę. Dziękuję uprzejmie, panu też miłego wieczoru, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzień dobry. Tym razem goszczę pana profesora Józefa Banaszaka, ekologa, entomologa, twórcy e, rozdziału o pszczołach w Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Bezkręgowych. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, witam. Mam takie pytanie. Czy czytał pan profesor list podpisany przez 38 naukowców na portalu Nauka dla Przyrody zatytułowany Stawianie uli nie pomaga pszczołom? Czytałem. Czytałem, niedawno zupełnie, ale czytałem, czytałem. Czy dostał pan propozycję jego podpisania? Nie, tego nie. Do, ro... tego, przynajmniej nie uważam. Tak. Rozumiem. A czy zgadza się pan z treścią tego listu? Nie za bardzo. Nie zupełnie. A jeśli można wiedzieć, to w jakich punktach? To raz, a poza tym nie rozumiem, dlaczego ten list kierowany jest do pani prezydent miasta Gdańska. Aleksandry Dulkiewicz. Wydaje mi się, panie profesorze, że dlatego, że naukowcy w tym liście odnoszą się do akcji ostatniej w czerwcu postawienia nowej pasieki w Gdańsku no z celebracją tego wydarzenia. Pani prezydent brała udział przy otwarciu, zakładała strój pszczelarski, zaglądała do Uli i wypowiadała... A, była aktywna w tym. Tak jest, tak jest, a a teren tej nowej pasieki przynależy do miasta, do urzędu. Tak. A, a ja, w jakim miejscu ma być zlokalizowana? Y, w parku, w parku Reglana, z tego co się zorientowałem. Już jest, jest y, już jest postawiona. Pasieka w parku. Y, proszę pana, a. Jaka duża pasiega. Oj, tego to dokładnie nie wiem. Niestety niestety, miasto no, na razie nie, zgodzi, nie odpowiedziało na, na moją prośbę i nie wypowiedziało się w tej kwestii. Natomiast z tego, co widziałem na zdjęciach, to kilka uli. No to kilka uli od razu mogę powiedzieć. Na pewno nie zagrozi tylko żyjącym pszczołom. Nawet jeżeli te kilka uli przemnożymy przez nie wiem, 10, 20 razy w mieście też nie zagrozi dzikującym pszczołom. Nie będą konkurować. Nie ma takiej potrzeby. Starcz, pokarmu dla jednej grupy i drugiej grupy. Proszę pana, żeby protestować, to przede wszystkim... Trzeba wiedzieć, ile jest tych pszczół, czy ile ma być w mieście pszczół. Jakie duże, ile paszy i jak liczne paszy. To jest konkretna rzecz. Teraz tak, teoretycznie, co można powiedzieć, to mógłby być problem. Teoretycznie. No ale wszystko zależy. Ile będzie tych e, użytkowników e, flory miejskiej, po prostu kwiatów, które mi się interesują ne, te owady. Czy to pszczoła miodna, czy te tylko żyjące pszczoły, e, takie jak andreny, z rodzaju znaczy się andrena, czy czmiele, bombus, czy jeszcze inne. Ja myślę, że po prostu jest w tej chwili moda w mieście, tym, czy w ogóle moda. A moda to jest zwykle złym doradkiem. Miałem jeszcze pytanie, dlaczego właśnie w Danii? Pan mi odpowiedział. Powiedzmy tak, pani prezydent się w jakiś sposób zaangażowała w to akcję. Jeszcze mi się jedna rzecz nie podoba w tym liście, no i cały tej akcji. Wśród tych, no ja mam akurat, nie wiem dlaczego, ale moja drukarka mi wypuściła tylko 33 nazwiska. Ale wystarczy, jak patrzę na ludzi, którzy się podpisali, to są najczęściej z punktu widzenia pszczelarskiego, amatorzy, może zainteresowani, a może tylko ze względu na temat, modę właśnie taką, bo słyszeli, bo się mówi o pszczołach. Tak naprawdę wśród tych osób, które ja tutaj widzę, to może ze trzy, trzy osoby, coś wiedzą o pszczołach albo lizneli w ale... Natomiast większość to są w zupełni w stosunku do pszczoły amatorzy. Są ludzie, którzy pracują, są specjalistami no, w zakresie biologii ssaków z białowieży czy chemii bioorganicznej w Poznaniu. No, no wszystko w porządku, tylko co oni mogą Jaki nacisk, jak poważnie można traktować tych ludzi, którzy, powiedzmy, walczą o to, żeby nie wprowadzać Unii? Jeżeli pierwsze moje pytanie to było, jaka jest duża liczebność pszczół, które się wprowadza? A przede wszystkim, ile już tych rodzin pszczeli w Gdańsku jest? Od tego by trzeba zacząć, bo ja jestem tu do tego nastawiony bardzo sceptycznie. Kiedyś brałem udział... Pan mnie słyszy? Tak, oczywiście, panie profesor. Halo? Tak, słyszę, słucham cały czas. Proszę pana, kiedyś brałem udział w takiej międzynarodowej konferencji, która no po prostu wiąże się w jakiś sposób, to był 97 rok. Tak, ja, bo ja nad, nad, nad strzałami kontakt i badania mam od 5,5 wieku już. Więc brałem udział w Holandii w 97 na temat konferencji. Która dotyczyła właśnie zależności, współzależności między pszczołami odną a innymi gatunkami pszczół. Tam była sprawa dotycząca rezerwatów przyrody, obszarów chronionych i było pytanie, no ile możemy umieszczać w tych lasach pszczu, pszczoły miodu? Były różne dyskusje, a ostatecznie sugerowano, ile powinno być na hektar lasu uli pszczelich, czy, czy też ile uli proponuje się na plantacjach uprawnych roślin. Ale Wiemy, że to nie jest kontrolowane. To raczej taką rzecz, jak idzie o plantację roślin uprawnych i liczba uli, którą się tam wystawia, to decydują pszczelarze, bo ekonomika tutaj o tym decyduje. Więc dlatego mówię, no co do listu, to właściwie krótki temat. Ja tego nie podpiszę, bo to jest prawda. Co ci ludzie tu, po czym ci ludzie się w zasadzie no. oni sami nie wiedzą po co? Bo nie, nie, nie chce mi się wierzyć, żeby znali odpowiedź na moje pytanie. A ile jest przy, rodzin pszczeli w Gdańsku? Ile jeszcze? No jak mi pan powiedział, kilka uli, ma ta pasieczka? To jest nic nic z nic nim się nie stanie. Ani tym, ani tym. No. Jeśli mogę coś dodać, panie profesorze, to wydaje mi się, że chodziło też y, no, tym y, ludziom podpisującym się pod tym listem, a przynajmniej inicjatorom, że to jest któraś pasieka z kolei, bo z tego, co się zorientowałem, już kilka pasiek w Gdańsku jest. No i co z tego? Nie tylko... A kto powiedział? Proszę pana, przede wszystkim nie ma tak naprawdę Poważnych badań, ja przynajmniej nie znam, tam podają jakieś pojedyncze rzeczy, ale to jest nic, żeby podejmować takie decyzje. Żeby powiedzieć pszczelarzowi, który chciałby pasiekę liczącą powiedzmy 50 pnic czy 100 i, i zlokalizować gdzieś w parkach miejskich takiego czy innego miasta. Bo to decyduje o, o, o kosztach oczywiście też. Trzeba to przenieść, trzeba tam jeździć, do oglądać i tak dalej. Poza tym nie wszędzie to może być. Czy chciałby pan iść na spacer do parku, gdzie bez przerwy jest lata ruj pszczół? Czy ludzie są na to wrażliwi? Dla niektórych to jest niebezpieczne nawet. No umieszcza się na dachach, ale ile w końcu można. Taka jest moda, ja wiem. Tak. Byłem we, we Włoszech też u takich specjalistów, zajmujących się. Cztery raz no, zaprosili mnie do siebie, pokazali, że mają tam jeden ul na dachu, czy dwa ule, coś takiego. Zabawa jest. Że... I tak to traktujmy. Jest to taka chwilowa muda, jak ta zabawa no, z tymi domkami dla pszczół, czy jak to się nazywa, ulikami. Tak, hoteliki, domki. No, no, głównie, panie hoteli... profesor, głównie panie profesorze dla pszczoły murarki ogrodowej. No tak czy nie, ale tak naprawdę to proszę pana służy głównie popularyzacji tych owadów, tych czy innych, czy to jest murarka, czy to będzie inny gatunek. I nic więcej. Ja obserwuję, jak widzę w Wydgoszczy również gdzie niegdzie takie domy no najczęściej postawione, potem zaniedbane. Ktoś się, kto postawił, nie zawsze dogląda, interesuje się lub nie. Ktoś tam grzebał, uszkodził. Pojedyncze jakieś rureczki osiedlone, większość nie. także I to, to nie ma żadnego znaczenia dla tej populacji, która w całym parku, powiedzmy, się znajduje. Czy może znajdą. Zwłaszcza, że tam są jeszcze zupełnie inne pszczoły, które na przykład gniazdują w ziemi, prawda? Ach, ale oczywiście Większość, bym powiedział na z rodzaju, z rodziny Halictidae. To są drobne e, organizmy też. W porównaniu z, z Apis mellifera I one nie stanowią konkurencji w tej wyraźnej, bezpośredniej dla pszczoły miodnej. One odwiedzają bardzo drobny kwiaty, którymi się nie interesuje pszczoła miodna, bo jej się nie opłaca do nich latać. Jako to nieekonomiczne. Równie... Rozumiem, panie profesorze, czyli spróbuję podsumować. Generalnie nie podważa pan w ogóle tezy, że przy jakimś dużym zagęszczeniu pasiek może dojść do konkurowania pomiędzy pszczołą miodną a innymi pszczołami. Natomiast stwierdza pan, że nie ma na ten temat wyraźnie, wyraźnych badań, gdzie by można było Niebo. ustalić ile tych pasiek, jak dużo pszczół nie. i jak dużo rozmieszczone. W związku z tym, że nie ma, to poddaje pan pod wątpliwość, czy można y, y, wystosować taki apel. Zgadza się? Tak, mniej więcej. Ale więcej nie wiemy na ten temat, jak wiemy. To jest przyszłość. Na razie jest moda, kolejna moda, jaką moda na które dla mnie też nie mają większego znaczenia jak część zwiększenia populacji organów, owadów, gatunków no właśnie, pan. Ale, ale ma znaczenie dydaktyczne. Tak jest. Formuje. Bo ludzie na, na ogół nie mają zielonego pojęcia. Jest pszczoła, a reszta resztę nazywają nie, wiem, nie tylko nieliczni owadami, a reszta mówi, że to roboty. No i tyle. Taka jest wiedza społeczeństwa to, to prawda, panie profesorze, ale skoro... Dlatego może, wie pan, ta cała moda sprawi, że niektórzy coś tam podłapią się, czegoś dowiedzą, nauczą. I w tym sensie niech to będzie. Jak ludzie nie będą protestować, że im się za dużo wstawiło pszczół do parku, no bo to jest niebezpieczne, jeżeli to będzie zbyt duża liczba ich, to będzie niebezpieczne dla, dla związanych par, dla korzystających par. Tyle, tyle. Rozumiem. Panie profesorze, ale skoro nawiązał już pan do tego no prób y, ochrony poprzez zwiększanie populacji pszczół, no to teraz tak? zadam panu pytanie, czy, jako wybitnemu specjaliście od właśnie różnych pszczół niebiodnych. Czy rzeczywiście w Polsce pszczoły ogólnie giną i zmniejsza się różnorodność gatunkowa pszczół? Tak jak jest to często, w, media, tak jak jest to często w mediach podawane. Ja na ten temat napisałem sporo artykułów, a przede wszystkim prowadziłem badania. Badania e, współczesne, jak idzie o... Populacje w Wielkopolsce, na terenie Wielkopolskim. I jest to taki obszar, który no, jeden z pierwszych e, doświadczył rolnictwa intensywnego, dobrze zorganizowanego i gdzie te pszczoły mogły i były ewentualnie inne owady narażone na konflikty z gospodarką. I proszę pana, ja to porównałem. Obecną, współczesną faunę jest taka konkretna praca opublikowana z danymi sprzed 100 lat jakiego Polski. To był badacz niemiecki, nauczyciel, który pracował, pracował do wojny w Nakle pod Goszczą, a po wojnie e, potem przeniósł się trochę na Śląsku, a potem jako no, Niemiec, a wiadomo, jak był strunek społeczeństwa po wojnie do Niemców, no to on grował do, do Niemiec. Ale ten pan był znakomitym znawcą pszczół. I on te badania w czasie swojego życia, to było na przełomie XIX i XX wieku, e, prowadził. Potem jego syn również i w Bydgoszczy, i pod Bydgoszczą, w obszarze tutaj e, Nakła i Bydgoszczy. I proszę sobie wyobrazić, że gdy ja porównałem dwie listy Torki i Banaszaka, to się okazało, że nie ma istotnych różnic <śmiech> między tym, co latało mniej więcej 100 lat wcześniej, a czasami mnie, współcześnie. Mojego życia. Różnice były, różnice są, ale one dotyczą tylko grup mało licznych. A więc takich po prostu, które naturalnie są nieliczne, i ja mogłem, ja mogłem nie złapać tego, co torka nie zauważył. No i od, na odwrót, e, po prostu torka nie złapał to, to mnie się udało teraz. No, były tam możliwe jakieś przemieszczenia też, ale to, mówię, to dotyczyło zwłaszcza przemieszczania. Czyli i Torka, i ja mogliśmy nie dostrzec w czasie swoich terenowych, polowych badań. Natomiast, co idzie, jeśli idzie o te główne gatunki, najliczniejsze, podstawowe, to, to one są dzisiaj takie same, jakie były za czasów to. Powiem panu więcej. W ostatnich latach, Gdzieś no już w naszym wieku obserwuje się wzrost, pojawianie się niektórych gatunków pszczół, które były bardzo rzadkie albo prawie ich nie było. Jest taki rodzaj ksylokopa. W internecie ludzie między sobą kontaktując się na ten temat, czy fotografując różne owady, piszą o tak zwanej, jak to się nazywa, czarnej pszczole. Do rodzaju ksylocopa w Polsce należą dwa gatunki. Wielocel i warta Okazuje się, tam ich odróżnienie jest dosyć trudne. Trzeba je po prostu wziąć i obejrzeć tym winokularem. Natomiast muszę panu powiedzieć, że one były zaraz przed wojną spotykane w południowo-wschodniej części Polski. Natomiast po wojnie zaniknęły do tego stopnia, że kiedy pisałem o, o nich informaty do, do właśnie tych owadów czerwonej księgi, to, czy listy, czy księgi, to one po prostu, ja niektóre uznałem, że to są wymierające gatunki w Polsce. Ale zaraz potem coś się stało i zacząłem dostawać różne informacje. Ludzie mi przysyłali jakieś okazy złowione e, i, o, i oznaczałem, i robiłem notatki one są opublikowane. A dzisiaj, nawet, nawet dzisiaj, że pana żona mi pokazała w internecie te informacje o czarnej pszczole, można by kilkanaście wymienić. Tam może chodzić albo jeden gatunek, albo drugi. E, one, one są i, i są i teraz się okazuje takie liczne one są bardzo liczne na południu Europy ja je łowiłem, masowo występują we Francji na przykład czy Bułgarii. w Bulgarii natomiast u nas no nie było teraz teraz są co tu dużo siedzę ja sobie w swoim ogrodzie dwa lata temu Przyleciała do mnie jedna z tych dwóch gatunków żyjących w naszym kraju. Pan sobie wyobraża, które były znane z południowo-schodniej części kraju. Coś się dzieje, czyli mamy, ale ja, ja mogłbym podać więcej, więcej gatunków, które się pojawiły w ostatnich no, dziesiątkach lat czy, czy dziesięcioleciu. Są takie czmiele, które były znane z Litwy Wschodu, one dzisiaj już przeszły aż do niebie. I, I co pan powie, mało tego, albo inne, które były znane, paspolity, wiosenny, gatunek e, Andrena, e, proszę pana, który, który potrafi gniazdować w ziemi masowo czasem. Obserwowałem i napisałem na ten temat pracę, na, na temat biologii tej pszczoły, która za operą w Poznaniu na takim sferze miała mas występowała masowo w e Ona była tak znana mniej więcej w Polsce e do Wisu, a dzisiaj jest już pod naszą, czy dalej wschodnią granicą. No, no i to pan powie. Mamy przykłady właśnie rozszerzone rozszerzania areałów. Ja długo nie umiałem na ten temat odpowiedzieć, bo nie bardzo, wie pan, wierzyłem w te informacje o ociepleniu klimatu i tak dalej. No, no dzisiaj, dzisiaj jesteśmy pod naporem wszystkich informacji, i tych zdarzeń, yy, które codziennie yy, śledzimy no, te, ocie, te, te ciepłe zdarzenia, to znaczy te, te zdarzenia klimatyczne pod wpływem no, wysokich temperatur. No, być może nie. No, tak jest. Wczoraj przeczytałem bodaj w gazecie, że Bałtyk w ostatnim stuleciu stał się cieplejszy od lat. No, coś się dzieje. Może to jest reakcja oczywiście niektórych części organizmów. Dobrze, no, to nie ma. Może, może tak. Rozumiem, panie prezydencie. Może są inne przyczyny. Rozumiem, Dzięku dziękuję za odpowiedź. Pa zapytał pan, co ja na to, a ja zadam panu takie trochę trudne pytanie, bo jeszcze tylko uzupełnię, bo rozumiem, że no są jakieś jednak gatunki wymierające, bo sam je pan oznaczył w Polskiej Czerwonej Księdze, więc jak do jak rozumiem, są pewne gatunki, które no jednak wymierają, czy są zagrożone, a są pewne gatunki nowe, które po prostu migrują z innych rejonów. Tak, dobrze to zrozumiałem? Tak, tak można powiedzieć, ale co się tyczy grupy tych rzaki, to trzeba powiedzieć od razu taką rzecz. Niektóre z natury swej występują w niewielkich ilościach. I, możemy, i o nich mówimy, że to są gatunki rzadkie Decyduje o tym wiele czynników. To tak samo jak wśród ptaków. Jedne są liczne, prawda? No dzisiaj nie można się bez sroki obejść, bo zasroczone wszystkie miasta zwłaszcza są, prawda? prawda nie? Podczas na przykład w Rubel jest w miastach rzadszy. Być może dlatego, że dorożkarzy nie ma i koni, nie ma i zawodu końskiego i tak Z czego korzystały w Rubel. Dzisiaj należą do rzadszych, Ale mamy sroki. Skorzystały z okazji i po prostu zajęły czyjeś mniej. To prawda, taka zmiana. Taka z... Są niektóre gatunki z natury rzadkie i one zawsze takie będą. O, o tym decydują różne ich organizmy same, ale także warunki środowiskowe, w których żyją. I, i wtedy, jeżeli my, naukowcy, chodzą w teren, prowadzą badania. I jeden jest pospolity, inny jest średnio spotykany, a jeszcze inny jest jeden gatunek. Na. Są takie, które ja znajdowałem po 30 latach chodzenia w terenie, badania. No i co pan powie? Ale on żyje, on jest. I, i być może nie jest zagrożony, tylko jest nieliczny. Rozumiem. Taka jest jego naturalna biologia. Tak jest. tak Warunki decydują. No ale jednak obserwujemy pewną zmienność, która jest po prostu no cała charakterystyczna dla w ogóle całej historii życia. Dlatego zadam panu no trudne pytanie. Czy powinno nam być żal każdego odchodzącego gatunku? Pszczoły. Ależ oczywiście tak. Oczywiście tak. Żal. Ale my nie wiemy, który Sporządzamy listy, sam to robiłem, listy gatunków rzadkich, czy bardzo rzadkich, takich, który mówimy, przyjęliśmy, żeby nazywać je ginącymi. Niektóre giną, no tak jest z dużymi zwierzętami, tak może być i z małymi, ale ja tutaj, proszę pana, po 50 latach chodzenia w terenie, ja zacząłem na pierwszym roku swoje jeszcze jako student właśnie obserwacje pszczół. I, I z niektórymi tak jest. Proszę pana, dlaczego ja się zainteresowałem pszczołami? Bo w domu, w którym mieszkałem zauważyłem, że budują, mają gniazda w spojeniach cegieł a te spojenia były z, glin, z gliny, budują sobie dnia. Trafiła mi w tym czasie w ręce, do no tak, pewnego pana, który napisał o nowym stanowisku Antfora Plagiata, czy Parietina, raczej ją nazywamy, w Poznaniu, czy pod Poznaniu. Ucieszyłem się, ja byłem wtedy na pierwszym rok, a ja mam to ja znam kolejne stanowiska i to sprawiło, że zainteresowałem się tymi ładami. One już mi zostały do końca życia. I tak będzie zapewne. <śmiech> No trochę, I, I co się dzieje? To, trochę, też tak z tą... z, trochę też tak jak z pasjonatem pszczelarzem. Tacy pasjonaci pszczelarze często no, chowają te pszczoły do końca życia, więc pan też pewnie będzie łowił inne pszczoły niemiodne do końca życia, tak jak podejrzewam. A, tak, ale panu jeszcze dokończę z tą antoforą, od której zaczęła się cała moja działalność badacza. Tej pszczoły pan już dzisiaj nie zauważy w środkowej pory. Ja nie wiem, gdzie je. Ona była bardzo popularna przed wojną, jeszcze wcześniej, bo wykorzystywała gliniane mury różnych zabudowań. Gdzie pan dzisiaj ma takie gliniane mury zabudowy? Moja córka, która idzie, poszła w moim ślady, jest doktorem i zajmuje się też, a teraz robi Pracuje nad habilitacją. Ja też pszczoły To doktora robiła właśnie i starała się odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z, e, z antofora Plagiata. Dlaczego ona była pozwolita? To można zobaczyć nawet w książce u Frisza. Jest zdjęcie, które pokazuje starą stodołę i miastą ścianę, które są setki, tysiące gniazd tej samotnie żyjącej pszczoły, która sobie robi, buduje gniazda. I jak ja pamiętam, proszę pana, w latach 60 gdy to wszystko zacząłem, stanąłem przy takim murze, to był inny brzęk niż jakby pan stanął przy ulu brzęk tamtejszych pszczół. Tyle, że one nie były straszne, bo dopóki pan nie złapał, nie, w rękę nie wziął, to pana nie urządliwa. One nie miały tego instynktu, jakie mają pszczoła e, miodna, bo ona nie do... Albo gniazda. osy, które bronią gniazda, pszczoła, które... miodna, która e, e, broni gniazda nie dopuści pana, zwłaszcza kogoś, kto się nie umie obchodzić pszczoła. Strzelasz, który ma odpowiednie weź, Może nawet zajrzeć do uleń, nic mu się nie stanie. Więc takie rzeczy też co Nie ma. Niektórych nie ma. Co się stało? Zmieniły się warunki. Ta pszczoła nie ma gdzie gniazdować. Właśnie córka też odpowiedziała sobie na to pytanie, bo jeździła po Wielkopolce i, i, i sprawdzała również ze specjalistami od budynków, od budowli tych ludowych. One potem, jak przyszły moda, czy, czy, czy zaczęło się zmieniać pod względem gospodarczym krajobraz obraz naszej wsi, to, to proszę pana, albo niszczono, bo, bo powstawały nowe budynki, nowo bogacki, albo zalepiano to proszę pana e, tynkowano na nowo. Także nie ma dzisiaj wolnych ścian, murów, których mogłyby nie te pszczółki. Także mamy przykłady i w drugą stronę. Jedne wyszły, a drugie się pojawiają. Czy one gdzie indziej nie występują? Występują. Ta ksylokopa, której nie było, a dzisiaj jest coraz więcej, w Polsce. Siedziałem, proszę pana, z kolegą w Prowansji i, i rozmawiamy sobie, ja się oglądam, bo coś tam mi brzęczy. Tam duże, rozpięte na ścianie Gwicynia, bodajże. Rój. Rój cylokowa. U nas ona jest chroniona. Tam nie mogłem sobie wsiąc na noc, czyli w no, i tak to wygląda. Także to nic do końca jeszcze nie wiemy. A badań jest bardzo mało. Jak to powiedzieć, że te wszystkie południe, przez pół wieku, tak na dobrą sprawę, to prowadziłem na Twoją rękę. Nikt mi nie to pieniędzy na Albo jest program, albo go nie ma. Jak jest program, ma tyle ograniczeń, że nie ma swobody takiej, która jest potrzebna bagaczowi. No i dzisiaj jest moda na to. Dobrze, więcej ludzi się dowiedzą. Nie będą, co się zmieni, to się pewnie zmieni, że zamiast mówić robactwo, powiedzą, że to są wady, a niektórzy nawet powiedzą, że to jest chwała. I chwała, że chociaż tak, a na więcej nie oczytujmy. No. Rozumiem, prof... Rozumiem, panie profesorze. Dziękuję bardzo za ten wywiad i pytania. Bardzo. Dzień dobry. Tym razem moim rozmówcą jest pan profesor Piotr Skubała, ekolog, akarolog, profesor nauk biologicznych. Panie profesorze, podpisał pan list naukowców z portalu Nauka dla przyrody pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Do pani prezydent miasta Gdańsk. Czy może pan wyjaśnić naszym słuchaczom, jak ze swojego punktu widzenia postrzega pan ten problem? E, tak, widzę, że wzbudza to zainteresowanie i, i pewnego rodzaju emocje. E, dlaczego takie listy stosowaliśmy? No może z tego powodu, że... Mm, Taka moda na stawianie pasiek y, miejskich y, no, stała się bardzo modna. A niestety badania pokazują, że y, to nie stanowi pomocy dla y, owadów zapylających zapylaczy. A my przede wszystkim y, potrzebujemy owadów zapylających dzikich. One odgrywają kluczową rolę y, w w tym procesie zapylania, który nam dostarcza roślinności i pokarmu. Niestety pszczoła miodna, którą tak bardzo się wiele osób interesuje i której tak sprzyjamy, no ona stanowi konkurencję dla dzikich zapylaczy. I pomagając pszczole miodnej w naszych miastach, my jednocześnie, jak się okazuje, no szkodzimy dzikim zapylaczom. Rozumiem, jeszcze tylko dopytam. Chodzi prawdopodobnie o podobne zasoby pokarmowe w środowisku, tak? No tak, między innymi podobne zasoby, że, że pokarm dla, dla dzikich zapylaczy um, e, zabiera pszczoła, pszczoła miodna. Um. Rozumiem. Warto mm, zwrócić uwagę, pamiętać, że mm, dzikie zapylacze, dzikie pszczoły czy, czy inne owady, które zapylają, no one są znacznie lepszymi zapylaczami. One w, w tej y, konkurencji y, są znacznie bardziej skuteczniejsze w zapylaniu i y, również y, nie wszystkie e, rośliny, y, które odwiedzają, Pszczoła miodna nie odwiedza wszystkich, wszystkich roślin. Do tego potrzebujemy dzikich zapylaczy i e, powinniśmy zadbać w naszych miastach przede wszystkim o e, warunki sprzyjające dla dzikich zapylaczy i z tym stworzyć warunki komfortowe. A My stwarzamy warunki komfortowe dla pszczoły miodnej, e, która no, pomaga, ale ona stanowi tylko jakieś uzupełnienie w roli, jaką spełniają owady w, w w funkcjonowaniu przyrody i w naszym życiu. No znaczy, to głównie chodzi też o środowisko powiedzmy naturalne, no można powiedzieć e, też synantropijne w mieście, bo jeżeli chodzi o takie uprawy no, przemysłowe, które wymagają e, zapylenia, to wydaje mi się, że chyba pszczoła miodna gra tutaj dość ważną rolę, no bo tak jak w, Amery w Ameryce czy Kanadzie te pola są tak duże, no, że tam trzeba wieść jakieś zapylacze i wtedy jest łatwiej na przykład pszczołem miodną niż jakąś pszczołę, która no e, występuje jej natura jest taka, że jest dosyć rzadkim organizmem, czy, czy, czy się mylę. No niestety rola pszczoły miodnej w zapylaniu naszych plonów, ona rośnie, co, co jest bardzo niepokojące. To z jednej strony są ogromne koszty, koszty dla nas, z drugiej my w ten sposób wypieramy te pszczoły dzikie i inne owady zapylacze, dzikie owady. To nie jest korzystne zjawisko dla, dla przyrody. My tracimy w ten sposób... Światowadów tych dzikich tych, tych zaplaczy. Rozumiem, a to jeszcze, jeszcze później dopytam o to bardziej szczegółowo. Dobrze, to drugie pytanie, panie profesorze. Paszek w mieście powstało w ostatniej dekadzie mnóstwo. Pełnią one nieraz rolę również edukacyjną i oczywiście PR-ową dla firm, które je stawiają na swoim terenie lub dla no, firm, które świadczą takie usługi. Jest to ogólnoeuropejski trend, trzeba przyznać. W Londynie, w Paryżu, w Berlinie dzieje się to samo, a być może nawet więcej. Jest to oczywiście biznes, którym świadczą usługi profesjonalne firmy, które no... Chcą zaistnieć po prostu na, na rynku w mediach, więc no muszą stosować jak wszystkie inne firmy, a także instytucje odpowiedni PR. Działalność ta nie jest zakazana, a w internecie i w czasopismach popularno-naukowych. bez problemu można znaleźć opinie naukowców, którzy promują ten typ strzelarstwa. Dlaczego w takim razie dopiero akcja w Gdańsku, pana zdaniem, wzbudziła takie kontrowersje? No, może dlatego, że zostało to wyraźnie powiedziane, jakoś to podchwyciły media. Natomiast ta informacja, to, że pszczoła biodna stanowi konkurencję dla, dla dzikich pszczół, dzikich zapylaczy, no ta, ta, ta informacja na przykład mocno wybrzmiała w Narodowej Strategii Owadów Zapylających z 2018 roku. Greenpeace to zainicjował, ale przygotowali to specjaliści, naukowcy z całego kraju ta informacja tam, tam mocno jakby wybrzmiała. No, no niestety ta strategia nie, nie stała się taką strategią dla, dla naszych władz w naszym kraju, przynajmniej na razie. No niestety my bardzo lubimy pomagać przyrodzie, ale w tym wypadku... Nie, nie o tego rodzaju pomoc chodzi. Tutaj chodzi bardziej o to, żebyśmy pozwolili przyrodzie sami działać, pozostawili fragment, fragmenty miejsca w naszych miastach, gdzie ta, ta przyroda sama zaistnieje, żebyśmy przestali kosić, grabić, spalać, wypalać, żebyśmy rezygnowali z środków chemicznych, do pielęgnacji zieleni, do zwalczania komarów, kleszczy. My bardzo dużo staramy się robić w mieście, ale to jest, to jest antyskuteczne. To, czego potrzebuje przyroda, a w tym wypadku potrzebują owady zapylające, to jest przestrzeni pokarmu, kwiatów, które przecież jeżeli pozwolimy, to one wyrosną. My tworząc sztuczne środowiska, jakby zabieramy, zabieramy pokarm, zabieramy miejsce schronienia dla tych dzikich, dzikich owadów, dzikich zapylaczy. Rozumiem. Panie profesorze, w artykule na portalu Sady i Ogrody znalazłem pana wypowiedź, którą zacytuję teraz. Ona pochodzi z notki prasowej PAP. Jeżeli redaktor tego portalu ją przekręcił, to oczywiście proszę mnie poprawić. Mianowicie ocenia się, że za sto lat może nie być żadnego owada. Tempo wymierania owadów jest ośmiokrotnie szybsze niż kręgowców. To jest przerażające i dzieje się nawet na obszarach chronionych. Dlatego nie potrzeba nam kolejnego czynnika zagrażającemu dzikim zapylaczom, jakim są kolejne miejskie pasieki i nadmierne namnażanie pszczoły miodnej. I to już sobie trochę to, co w drugim części było powiedziane, to już, sobie, to już omówiliśmy, ale moje pytanie jest też do pierwszej części. Jak duże jest, jest według Pana prawdopodobieństwo, że w ciągu 100 lat rzeczywiście wyginą wszystkie owady? Czy te przewidywania probabilistyczne to raczej prywatne opinie czy predykcje? Tak, warto jeszcze podkreślić, że pasieki miejskie oczywiście nie są głównym zagrożeniem dla, dla owadów, bo tych zagrożeń jest bardzo, bardzo wiele innych. No ale my w tym liście podkreśliliśmy akurat to znaczenie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o świat owadów, to... No, naukowcy używają takich terminów jak apokalipsa w świecie owadów czarmagedon, no bardzo, bardzo groźnych. Tych badań jest stosunkowo niewiele, ale te, które się ukazały w ostatnich latach dotyczące owadów, one po prostu szokują skalą tego, tego zjawiska. W 2017 roku były takie bardzo głośne, głośne badania w Niemczech i one były dotyczyły owadów w rezerwatach przyrody i na obszarach chronionych w Niemczech. I Okazało się, że w ciągu ostatnich 25 lat odnotowano tam spadki liczebności owadów blisko 80%. To jest liczba przerażająca, tym bardziej, że nie dotyczyło to pól uprawnych, czy monokultur, tylko dotyczyło terenów naturalnych. Podobne badania wykonano w lesie tropikalnym w Puerto Rico i tam, Odnotowano spadki biomasy owadów naziemnych w tych lasach w ciągu ostatnich 35 lat o 98%. Także e, wszystkie badania dotyczące inszczędności czy biomasy owadów pokazują e, no, tego typu rzędy. E, w 2019 roku ukazało się takie opracowanie e, dotyczące spadku e, Owadów, entomofauny w świecie, dział to, że właśnie podają tego typu dane, że biomasa owadów na Ziemi ubywa w tempie 2,5% rocznie. Że tempo wymierania w świecie owadów jest ośmiokrotnie szybsze niż w świecie ssaków, ptaków i gada. Także, no i, i również podają te wliczenia, że, że z tego wynika, że w ciągu 100 lat. Przy tym tempie wymierania no nie będzie już żadnego owada. A ziemia bez owadów to jest po prostu ekologiczna katastrofa, to jest kres, kres naszej cywilizacji. Także to są wyliczenia dzisiaj y, naukowców, które pokazują tą skalę wymierania w świecie owadów, bo jak się okazuje prawdopodobnie ta grupa organizmów zwierząt y, no, jest szczególnie narażona, a ona odgrywa no, niezwykle ważną rolę w, w w przyrodzie i w naszym życiu, bo 90% drzew i krzewów jest zapylanych przez owady, 80% roślin kwiatowych, 70% roślin, roślin uprawnych, w Europie 84% roślin uprawnych jest zapylanych przez, przez owady. Unia Europejska dostrzega hmm, wagę tego problemu właśnie dzikich zapylaczy. W 2018 roku taka była Europejska Inicjatywa E, e, aby podjąć badania, aby podjąć walkę, aby mm, e, zwiększać świadomość, zacieśniać współpracę w Unii Europejskiej w odniesieniu właśnie do, do dzikich zapylaczy. E, ten głos bardzo, bardzo mocno e, wybrzmiał w, w Unii Europejskiej. Rozumiem. Panie profesorze, muszę jednak dopytać, bo no... O, bo owady no, nie są aż tak zróżnicowane jak bakterie czy wirusy, których jest po prostu mnóstwo. No ale z no, perspektywy człowieka też można powiedzieć, że jest po prostu mnóstwo w ogóle, przecież nie, nie mamy opisanych i nawet nie wiemy o wszystkich gatunkach owadów. Są bardzo zróżnicowane formy życia. No i że nie będzie żadnego owada, no to po prostu znaczy, że zniknie cały klat insekta. Czy mm, to, co pan powiedział, no to dotyczy tych lasów amazońskich rezerwatów, rzeczywiście środo, środowisk naturalnych, ale no czy, czy na, dopytam po prostu, czy nawet można powiedzieć, że prawdopodobnie nie będzie, no nie wiem, na, na przykład synantropilnych karaczanów, czyli tak zwanych karaluchów lub szarańczowatych. W 1991 roku taki eksperyment prowadzono Biosphere 2, starano się zbudować w Arizonie takim Zbudowano system gigantycznych szklarni, w których otworzono główne ekosystemy ziemskie. Tam przez dwa lata o, ośmiu biosferan mieszkało. Tam właśnie doszło do załamania funkcjonowania ekosystemów i między innymi zapylacze. Wszystkie zapylacze im padły, owady większe. Zostały właśnie takie owady szkodniki typu, typu karaluchy i inne tego typu owady, które, które jakby szkodzą Szanse prawidłowego funkcjonowania biosfery, ekosystemów ziemskich, gwarantuje różnorodność, bioróżnorodność. My potrzebujemy, a przyroda potrzebuje tych owadów w odpowiedniej liczbie. Tego rzędu uproszczenia, jak pan mówi, że tu zostanie parę gatunków, no to, to jest kres funkcjonowania przyrody, to jest kres świata, w którym znamy może dojść do załamania funkcjonowania kosztów. Oczywiście życie na Ziemi się kiedyś odrodzi, tylko ten świat, który my znamy, w którym my jesteśmy jako ludzie w stanie funkcjonować, no, zniknie, przestanie istnieć. I istnieje no, realne zagrożenie dalszej egzystencji naszego gatunku. A przy, bra przy braku owadów no, trudno sobie wyobrazić nasz, nasze życie. Nasze życie tutaj. Potrzebujemy Rozumiem, owadów. Po, po, po ja prostu żółciowe miotne i karaluchów i tego typu. Po, po prostu dopytuję, no, bo, ponieważ no, pańskie stwierdzenie, znaczy zrozumiałem tak, chyba że coś źle. No, że, że tak jak powiedzmy kiedyś były amonity albo trylobity, które po prostu całkowicie wymarły na skutek różn, m, z, różnych zbiegów okoliczności. Więc, tak po prostu to zrozumiałem, więc na wszelki wypadek dopytałem. Bo... Dobrze, no, to, to, to przejdźmy dalej. Jest pan profesor akarologiem, co mnie bardzo cieszy, szczególnie że nie rozmawiałem jeszcze z nikim o tej specjalności, a, a, a miałem niejednokrotnie zamiar. Nie jest to chyba, proszę, nie jest to chyba bardzo popularna działka biologii, prawda? No niestety nie. Tak się ocenia, że akarologia w stosunku do entomologii badającej owady to, to ciągle jest zapóźniona, nawet może i od 100 lat, chociaż ta, ta dziedzina się rozwija, a trzeba. Pamiętać, że my roztoczy nie znamy. My znamy prawdopodobnie kilka procent roztoczy, które żyją na naszej planecie, a one odgrywają no niezwykle, niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu życia. No właśnie, powiecie. więc może da się kiedyś pan zaprosić na taką dłuższą rozmowę właśnie konkretnie tylko o roztoczach, szczególnie, że moje radio to, e, czyli podcast Radio Varoza się nazywa, a to dlatego, że jestem sympatykiem ogólnie ro, roztoczy, w tym dręcza przelego Varoa destruktor, <grym> który, który tutaj dręczy przełomiodną i, i, i nie tylko przomiodną. Mm, tak. E, no, i, więc skoro rozmawialiśmy o tej globalnej apokalipsie owadów, tak jak, tak jak arty, tytuł artykułu, na który powołują się to naukowcy, czyli w tym również pan w tym liście, czy również według pana możliwe jest, że geologicznie rzecz biorąc mogą wymrzeć wszystkie rostota, czyli parafrazując tytuł tego artykułu na, na, na tym portalu Nauka na Przyrody, czy również może dojść do globalnej apokalipsy roztoczy? Co dzieje się z roztoczami w tej chwili? My nie wiemy. Tak jak owady, niedawno te kilka badań się pojawiło, które, które tego typu informacje o, o zagładzie, o spadkach liczebności biomasy owadów się ukazały. Tego typu badań dotyczących roztoczy nie ma. Chociaż. No, wszystko na to wskazuje, że jeżeli tak bardzo źle dzieje się w świecie owadów, niektóre z tych badań dotyczyły też szerzej lądowych stawonogów, prawdopodobnie wśród roztoczy też się dzieje źle, bo nasza ludzka działalność, czyli wycinanie lasów, połowy w oceanach, polowania, sposób, w jaki produkujemy żywność, sposób, w jaki budujemy miasta. Mówię tutaj o tej technosferze, o betonie, który się pojawia. Wiele, wiele innych naszych rodzajów działalności. Wszystkie one są szkodliwe dla życia na tej planecie. Także mamy... Wiele informacji dotyczących poszczególnych grup kręgowców, coś tam też wiemy, co dzieje się w świecie roślin. Pojawiły się informacje dotyczące owadów, także podejrzewam, że w świecie roztoczy też nie dzieje się dobrze, bo nie dzieje się dobrze na naszej planecie, jeżeli chodzi o biosferę, o różne formy życia. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się też badania dotyczące roztoczy, Jakie będą informacje zobaczymy, ale optymistą nie jestem. Rozumiem, a takie e... badania są prowadzone? Na szeroką e... skalę jak jeszcze, no bo tak jak rozmawialiśmy, no mniejszą sławą cieszą się yy, i też mniejszą sympatią za, zazwyczaj roztocza niż yy, owady, szczególnie takie owady jak pszczoły, więc pewnie tych badań jest niestety dużo mniej, prawda? Tak, tak. Znaczy nie spotkałem jeszcze tego typu badań, które by pokazywały jakiego rzędu spadki liczebności czy biomasy są w świecie roztoczy. Jeszcze jeszcze ich hmm. nie ma. Rozumiem. Ale potwierdza pan, tak, że po prostu no dużo dużo mniej z tego powodu, że jest po prostu dużo mniej naukowców, tak, zajmujących się stricte tym tematem. E, tak, tak. Czy Są w ogóle, no, jeżeli chodzi o świat nauki, to Czasami niektórzy mówią, że taksonomowie, ci, którzy badają, oznaczają nowe gatunki, No to jest, to jest taka grupa wy, wymierająca. W stosunku Aha. do bioróżnorodności, jaka jest na naszej planecie, podniesiemy do owadów, czy, czy roztoczy, czy innych grup, to osoby, osób, które, które się tym zajmują i odkrywają, no jest, jest bardzo, bardzo mało. Mhm. I prawdopodobnie Wielu gatunków, które na tej planecie żyją, my nie poznamy, bo, bo, prawdopodobnie wcześniej one wyginą. Nie no, wliczając w to naprawdę drobne organizmy, a także jednokomórkowe, no bo dlaczego nie? No przecież organizm to organizm żywy. Moglibyśmy zastanowić, prawda, przy wirusach, bo tutaj są różne koncepcje, w zależności od definicji życia, no to teraz nawet, jak rozmawialiśmy, to prawdopodobnie wyginął jakiś gatunek. Mam rację? E no tak, tak, to no, są, są różne szacunki, ale mm, te najbardziej takie pesymistyczne to mówią, no, że każdej godziny prawdopodobnie może i kilka gatunków wymiera y, mhm. na, na naszej planecie. No tak, których nawet w ogóle nigdy nie zaobserwowaliśmy, y, no właśnie, tak, tym bo, bardziej bo naukowo. Większo większości gatunków roztoczy nie znamy, nie znamy ogromnej ilości owadów. Y, nie mówiąc o o bakteriach, o grzybach, no ten świat jest przebogaty, a, a w większości niepoznany przez nas. No i właśnie te wirusy, które są gdzieś tam tak na no, pograniczu życia. Też widziałem w internecie, że pan wypowiadał się jednokrotnie o wirusach. Też, te, te, też mnie to ciekawi i też ich wpływ no, jest bardzo niedoceniana Jest ich po prostu tak dużo, że szok. Na przykład w tych nietoperzach, które teraz dały się, no można powiedzieć nawet niesławne raczej z tego powodu, to, to one mają mnóstwo po prostu tych wirusów z tego, co coś tam znaczy, No My w naszym ciele mamy 10 do 18. 10 do 18 wirusów y, y, y, jest elementem składowym naszego ciała. Wirusów, tak, tak. które pasożytują na bakteriach, które mm -hmm. z kolei stanowią no, wa ważną część naszego ciała, mikrobiota skóry, mikrobiota jelita. Mm -hmm. Ale są też takie były, y, można powiedzieć, były ewolucyjne wirusy, które no, y, zintegrowały się mutualistycznie z naszym genomem tak i, i, i się kopiują po prostu razem z... z... Z naszymi też ciałami, z pokolenia Tak, tak. No, niecałe 10% naszych genów, naszego genomu to są geny pochodzenia wirusowego. To są wirusy, które kiedyś w historii naszej ewolucji no, spotkały się z naszym ciałem, w cudzysłowie mówiąc, i zintegrowały się. I dzisiaj stanowią no, część naszego ciała, część naszego genu. Decydują o naszym, o naszym zdrowiu, o naszym funkcjonowaniu. Tak, no, biologia i ekologia jest niesamowicie ciekawa. Cóż, no, dziękuję panie profesorze, że poświęcił pan czas i, i dał również swoją wypowiedź do tego reportażu. Bardzo mi miło. Przykro mi tylko z tego powodu, że no nie są to informacje miłe, pozytywne, ale no, musimy o nich mówić, bo musimy powstrzymać. To apokalipsę, która, która się w tej chwili rozgrywa na naszej planecie. To jest, to jest walka o naszą przyszłość tutaj na Ziemi. Dziękuję bardzo. bardzo. Dzień dobry. W tej chwili go gościmy panią doktor habilitowaną Monikę Fliszkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest pani apidologiem. Proszę powiedzieć, tak na wstępie, czym się różni apidologia od specjalisty nauk pszczelnictwa? Czy to jest to samo? No może niekoniecznie. Szczelnictwo bardziej skupia się na pszczole miodnej, natomiast apidologia obejmuje różne gatunki pszczół. Aha, a ponieważ właśnie o tym będziemy mówili, no to świetnie, że pani właśnie się na tym zna. Czy czytała pani list podpisany przez 38 naukowców, opublikowany na portalu Nauka dla Przyrody pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom? Tak, czytałam ten list już jakiś czas temu. I nawet dość szeroko dyskutowaliśmy w naszej pracowni w nad jego treścią. No to świetnie. Czy w takim razie zgadza się Pani z treścią tego listu? E, tak. W, w większości punktów jak najbardziej uważam, że jest to słuszna petycja. W szczególności, że zwraca uwagę na to, iż pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w naszym kraju, ale mamy ponad 450 gatunków innych pszczół, tak zwanych pszczół samotniczych, które no, nie pomagamy im, stawiając kolejne ule z rodzinami pszczoły miodnej. Rozumiem. G czyli gdyby dostała Pani propozycję podpisania, to, to by się pewnie Pani podpisała pod tym, pod tym listem, tak? Tak, zdecydowanie podpisałabym się i nawet powiem możliwie, że byliśmy bardzo zmartwieni w, w naszym zespole, że właśnie wśród autorów tego listu nie znalazł się nikt z naukowców z dziedziny Wśrednictwa. No właśnie dlatego e, pytam się też takich specjalistów. To proszę powiedzieć w takim razie pokrótce, dlaczego yy, według Pani opinii yy, no, ten treść tego listu jest słuszna? No, porusza ona właśnie bardzo ważne kwestie związane z nie tylko z ale tak jak już wspomniałem z innymi gatunkami pszczół. No i rzeczywiście zwraca uwagę władzom miasta Gdańska, że działania dla ochrony pszczół wszystkich powinny być zdecydowanie bardziej wielokierunkowe powinny właśnie obejmować działania pomagające tym innym pszczołom poprzez wzbogacenie bazy pokarmowej, czyli tak jak autorzy zaznaczyli, rzadsze koszenie trawników, sadzenie i sianie roślin minimalizowanie używania pestycydów, no i te właśnie wszystkie kierunki działań pomogłyby pszczołom ogólnie występującym w naszym kraju. Rozumiem. Jest pani specjalistką, z tego co przynajmniej wyczytałem w badaniach, w których była pani współautorem, od pszczoły murarki ogrodowej. Ale też jest pani współautorem ciekawego badania dotyczącego życia pszczół w warunkach zurbanizowanych oraz ich różnorodności gatunkowej na tych terenach, czyli generalnie w dużych miastach. Proszę powiedzieć, jak sobie radzą no, te różne pszczoły w dużych miastach? Miasta mogą stanowić bardzo dobre, odpowiednie miejsce do życia dla zróżnicowanych zgrupowań pszczół. My kilka lat temu przeprowadziliśmy badania na terenie Parku Miejskiego Cytadela w Poznaniu, jednego z większych parków miejskich i wykazaliśmy tam obecność na terenie tego parku ponad 2300 osobników pszczół reprezentujących aż 118 gatunków to stanowi blisko 25% fauny polskiej no i prawie 46% fauny naszego regionu, czyli właśnie tu w Pokazaliśmy, że wszystkie zebrane gatunki były gatunkami rodzinnymi, a łączna liczba tych gatunków stwierdzonych w parku miejskim była zbliżona do tej stwierdzonej na terenach naturalnych, bo były to badania porównawcze tak? bo w różnych miejscach. W ten sposób wykazaliśmy, że odpowiednio zaprojektowane i prawidłowo właściwie użytkowane tereny zielone w dużych aglomeracjach miejskich, takich właśnie chociażby jak Poznań, mogą być doskonałym miejscem do bytowania i ochrony no, tych istotnych obadów, jakimi są pszczoły. Aha, no to świetnie, że pani o tym wspomniała, bo widziałem na stronie uniwersyteckiej, ale teraz już nie pamiętam dokładnie jakiej, przepraszam, to później linka oczywiście w opisie tego reportażu, czy, czy dam, czy powiem to później, z panem doktorem Jackiem Wędzonką, który też zajmuje się, no powiedzmy, oznaczaniem nowych gatunków, ich badaniem, zbieraniem, że na tej cytadeli podobno kilka lat temu powstała pasieka. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli... Tak, tak, też słyszałam o tym, aczkolwiek powiem o sobie, no, nie miałam okazji okay. widzieć i, i, i sprawdzić. O sobie ale, ale, ale jeżeli by tak było, no to to by było jakiś element, który no, zahacza właśnie o treść tego listu i być może, tak jak rozumiem, w tym miejscu akurat nie byłoby to wskazane. Tak, aczkolwiek w tej chwili jest taka sytuacja, że pszczoły no, stały się modne, ogólnie hasło pszczoła, tak? ale 90 ponad procent ludzi hasło pszczoła kojarzy tylko i wyłącznie z pszczołą miodną. I stąd najczęściej myślę te działania pod hasłem pomocy pszczołom skierowane na zwiększanie liczby rodzin pszczelich również właśnie w miejskich obszarach. No jasne i dlatego właśnie podejrzewam stąd ta inicjatywa tego listu. Ale skoro pani już wspomniała o modzie, to wydaje mi się, że w ostatnich latach można zaobserwować wzrost popularności utrzymywania pszczół murarki ogrodowej, także w Chowie, ale poza użytkowaniem jej stricte do zapylania w rolnictwie i sadownictwie. Jaka jest pani opinia o tej być może także modzie i czy ma ona coś wspólnego z modą związaną z pszczołą miodną? Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałam, pszczoły rzeczywiście stały się, powiedzmy, modne i wiele osób chciałoby zająć się pszczołami. Natomiast boi się urządzeń pszczoły miodnej, bo jest to rzecz, której nie unikniemy przy pracy z rodzinami właśnie w utrzymywanych ulach I stąd murarka ogrodowa staje się taką alternatywą. Jest coraz więcej audycji, coraz więcej informacji podawanych o innych pszczołach i w głównej mierze właśnie skupia się ona na, te informacje skupiają się na muracy, dlatego że jest to pszczoła samotnicza, która, której chów nie wymaga dużej wiedzy i no, powiedzmy zaangażowania, bo wystarczy dostarczyć jej tylko materiał gniazdowy, jakim są rurki z czciny pospolitej. No i oczywiście w y, obszar y, bogaty w y, y, rośliny pyłko i nektarodajne. Cztoła ta jest y, y, bezpieczna o tyle, że co prawda samice posiadają, jak wszystkie pszczoły posiadają, żądło, ale jest ono na tyle małe i delikatne, że właściwie nie jest ta pszczoła w stanie przebić naszej skóry, czyli boleśnie nas urządzić. I dlatego wiele osób chcą zająć się pszczołami właśnie, w ten sposób tworzy takie sztuczne gniazda, które zasiedlane są często bardzo w sposób naturalny, występująco w naszych okolicach, a w tej chwili cztuła moralka ogrodowa jest już gatunkiem dość powszechnym. No i w ten sposób mogą zaobserwować, obserwować pracę w sztu, no i mają tę świadomość przyczynienia się do polepszenia ich stanu. I to właściwie jest prawda, ponieważ te gniazda często są zasiedlane nie tylko przez murarkę, ale przez inne gatunki, które podobny materiał gniazdowy wykorzystują. Tak, pani Monika. Natomiast obserwuję też grupy, właśnie gdzie, no, które rosną w ilość członków, prawda, internetowe i widzę, że jednak. Ponieważ w internecie jest sporo instrukcji na ten temat, ale jednak pochodzących od ludzi, którzy w celach no profesjonalnych trzymają te pszczoły, czyli sadowników, rolników, instrukcje jak chować te pszczoły, no więc dużo ludzi kupuje jednak kokony, zasiedla powiedzmy te domki no dość dużą ilością, tak mi się wydaje i też no stosuje wszystkie zabiegi po prostu higieniczne na tej pszczole i... Je Zdarza się również niestety usuwanie innych organizmów, w tym innych pszczół, które zasiadą, no bo jeżeli ktoś, prawda, no, jeżeli jest instrukcja tylko do pszczoły murarki ogrodowej, no to, że trzeba oczyścić ze wszelkich innych kokonów, czy innych jakichś gniazd, no to po prostu tak się też robi, prawda, jeżeli się nie zgłębi. I, I stąd też było moje pytanie, czy w takich stricte przyrodniczych działaniach jest potrzeba no, dokładnie takich samych, takiej samej metody, jak w tych właśnie profesjonalnych? Myślę, że tak, dlatego że osoby, takie powiedzmy amatorzy, którzy zajmą się takim wychowem muralki, czy, czy stworzeniem, też w tej chwili modnego słowa hoteli tak? dla, dla pszczół. Właściwie podając nowy materiał gniazdowy, czyli rozbierając te gniazda w kolejnym roku, myślę, że to nie mają tyle wiedzy, żeby eliminować i segregować kokony poszczególnych gatunków pszczół. Najczęściej eliminują po prostu tylko pasożyty bądź współbiesiadników, którzy także do tych miast mogą się dostać, więc myślę, że to działanie nie jest, nie jest szkodliwe w takim zakresie, aby miało mieć więcej minusów niż plusów, ja tak powiem, z tworzenia takich gniazd. Rozumiem. No i ostatnie pytanie, czy w naszym kraju, pani zdaniem, dochodzi do zmniejszania się różnorodności gatunkowej pszczół? niepowodowanej okresowymi fluktuacjami, tylko stałym, długotrwałym trendem możliwym do zaobserwowania. Czy mamy wystarczającą ilość danych, pani zdaniem, aby to prześledzić i jasno wykazać? Czy są to bardziej ekstrapolacje z innych rejonów geograficznych, gdzie są przeprowadzane takie szersze badania, yy, lub też nawet innych grup owadów, a, a może po prostu bardziej lub mniej yy, umocnione hipotezy? Są pewne prace w naszym kraju pokazujące zmiany fauny pszczół polegające na zmniejszaniu populacji niektórych gatunków lub ekspansji innych. Jednakże myślę, że dane te są często fragmentaryczne. Niewiele jest takich badań długoletnich, obejmujących duży okres czasu, jak na przykład ostatnio opublikowane prace na temat badań w Niemczech czy w Puerto Rico gdzie były próby porównawcze sprzed kilkunastu, ale w kilkudziesięciu lat, a następnie powtarzane mniej więcej w tym teraz okresie na tych samych obszarach i przede wszystkim na dużej powierzchni tak, w kraju. Natomiast u nas zazwyczaj są to badania dość lokalne, bądź tak jak Pan wspomniał, opierające się na wybranych ruchach, na przykład na trzmielach, tak, które są też oczywiście pszczołami i, i które są no, Badane od wielu, wielu już lat. Dlatego, aby tak jednoznacznie powiedzieć, co jest przyczyną ewentualnych rzeczywiście takich wyraźnych spadków różnorodności gatunkowej w naszym kraju, konieczne byłyby kompleksowe badania prowadzone obecnie. Rozumiem. Pani Moniko, jeszcze ostatnie takie bardzo luźne pytanie, no bo widziałem, że robiła też Pani badania z pasożytem, muchówką, kakoksenusem, indykatorem i nie darowałbym sobie... Jestem, muszę przyznać, fanem nadawania polskich nazw w różnym organizmom, zwłaszcza jeżeli są one, no po prostu też, można powiedzieć, modne i w internecie się często o nich mówi. I, e, tak jak, e, e, rozpopularyzowałem nazwę dręcz na pasożyta Varroa Destructor wymyślono kiedyś przez profesora Wojkiego, tak ostatnio też, no, na grupie, na forum entomologicznym e, było nawet głosowanie i wymyśliliśmy nazwę na tego pasożyta kakoxenus wlotka murarkowa. Co pani na ten temat myśli? Czy uważa Pani, że te takie polskie nazwy no kolokwialnie mówiąc są fajne czy zupełnie niepotrzebne? <śmiech> nie, nie słyszałam niestety o, o tym konkursie na nazwę Karkocenus, ale ja myślę, że słuszne jest nadawanie polskich nazw owadom, które mają tylko łacińskie określenia obecnie, dlatego że. O wiele łatwiej wielu osobom jest właśnie zapamiętać taką polską nazwę niż dość trudną w tak? Także tutaj myślę, że te działania są słuszne. Zresztą bardzo wiele polskich nazw profesor Ruszkowski nadawał różnym grupom, różnym gatunkom owadów, profesor Biliński. Wiele osób się tu zajmowało i, i rzeczywiście te polskie nazwy myślę, że powinny funkcjonować w naszym, jakby nie w słownictwie, tak? Rozumiem, dziękuję pani Moniko za wypowiedź i życzę owocnych badań nad pszczołami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie, słuchacie. Radzie bardzo. bardzo. Dobry wieczór, tym razem rozmawiam z panią, profesor uczelni z Uniwersytetu Przyrodniczego, Anetą Strachecką, biolożką, Tam. biochemikiem, fizjologiem od pszczół konkretnie, od całej, całego kladu apiformes. Tak. Wszystko dobrze powiedziałam pani Aneto? Wszystko dobry dobrze, wina Państwa. Mówię dobry wieczór, bo łączymy się późną porą. Akurat w tym wypadku tak się wydarzyło. No cóż, no to przechodzimy do wywiadu. Czy czytała Pani list, czy zapoznała się z panem, Pani z listem opublikowanym na portalu Nauka dla Przyrody pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom, podpisanym pod, przez 38 naukowców? Tak, jak najbardziej. Czy zgadza się Pani z tym listem? Albo nie? A jeżeli nie, to w jakim punkcie? To jest bardzo trudne pytanie, bo to moim zdaniem wszystko zależy od miasta. Jest, są, jest wiele miast w Polsce, jak i w całej Europie, gdzie poziom e, zapszczelenia jest tak wysoki, e, że rzeczywiście tutaj pszczoła miodna powinna być zostawiona ta granica, e, że dosyć już stawiania kolejnych rodzin pszczelich na terenie miast ale są miasta takie, gdzie w ogóle nie ma w tej chwili pasiek tak modnych na dachach, czy to jakichś różnych sal kongresowych, różnych budynków administracyjnych i wtedy rzeczywiście nie ma żadnego, żadnej przeszkody, aby takich kilka rodzin postawić. Więc tutaj... Wiele aspektów należałoby wziąć pod uwagę. Kolejnym aspektem, który też moim zdaniem, powinien, który powinien być brany pod uwagę, to jest baza pożytkowa. Bo Mówiąc o pszczole, trzeba też rozpatrywać i tą kwestię bardzo ważną. I wiele miast w tej chwili postawiło na rozwój i zapewnienie bazy pożytkowej pszczołom, siejąc właśnie czy to łąki kwietne, czy różnego rodzaju rośliny miododajne, czy jednoroczne, czy wieloletnie. I tutaj wszystko jest OK. Ale wiele miast w ogóle do tej akcji nie przystąpiło. I yy, no, i niestety rośnie różnego rodzaju iglaki, które oczywiście nic nie mają wspólnego z pszczołomioną i na pewno bazy pożytkowej nie będą stanowiły. Także tutaj jest kilka kwestii. Ja oczywiście podpisuję się pod tym listem, ale w pewnym w pewnym sensie i on powinien być skierowany i dedykowany stricte do określonych miast, gdzie rzeczywiście tych pasiek w tej chwili powstaje, powstaje bardzo dużo, powstają jak grzyby po deszczu i powinna być postawiona granica. Wystarczy, bo w tym momencie rzeczywiście pszczoła miodna zagrozi pszczołom dziko żyjącym. Ale są miasta, gdzie rzeczywiście tych pasiek moglibyśmy, moglibyśmy rozwinąć, postawić kilka tych rodzin, pszczeli i tutaj nic się nie będzie działo. Także... Tylko, że ten list jest adresowany konkretnie do pani prezydent miasta Gdańsk. Chodzi tylko, znaczy nie, ogólnie jest opisany problem, ale w sumie jest wystosowany tylko do do Gdańska, więc po prostu podsumowując, pani stanowisko jest takie, że no uważa pani, że ten list powinien być bardziej rozbudowany, bardziej zniuansowany. Tak. Jak najbardziej. Ale dostała pani w ogóle propozycję podpisania jego? Nie dostałam takiej propozycji. Dostałam dopiero po kontakcie z panem informację, sam ten list od pana, a w tej chwili dostałam też taki wniosek taki skorygowany w, na zasadzie publikacji, która no, ma ujrzeć niedługo światło dzienne, a na zasadzie jakieś korekty i mojej opinii i zdania. Ale osobiście, jeśli chodzi o te, ten list stricte dedykowany do miasta Gdańsk, ja nie dostałam go do podpisu, Rozumiem. No, nie że taka akcja w ogóle jest. Rozumiem, a jeśli dostałaby wcześniej, to by pani podpisała czy nie? No to jest właśnie ciekawe. A może by po prostu pani powy... odpisała, że tak, ale jeżeli coś dopiszemy. <śmiech> <śmiech> Powiem tak, nie znam infrastruktury Gdańska i pierwsze, co bym zrobiła, to sprawdziła, jak wygląda rzeczywiście po pierwsze, baza pożytkowa w Gdańsku. Po drugie, ile rzeczywiście tych rodzin pszczelich jest i jak, jak to się rasumuje. I dopiero po takim podsumowaniu mogłabym udzielić jakiejś konkretnej informacji, jeśli chodzi o Gdańsk. Tak z ciekawości trochę teraz zapytałem e, o, to, mm, o ten podpis, dlatego, że ciekawi mnie, już takie to w sumie jest y, socjologiczne nawet zagadnienie, y, jak Jakiego procentu zgody potrzeba, żeby się podpisać pod takim listem średnio u ludzi? No bo wiadomo, że rzadko się znajdzie ludzi, którzy się zgadają w swoich opiniach w stu procentach, tak? Więc tak mnie to ciekawiło. Czy, czy 50%, 60%, 70% sobie potrzeba, żeby większość ludzi się pod czymś podpisała? Także tak ciekawostkowo zadałem to pytanie. Przechodząc do kolejnego, bardziej poważnego, czy słyszała może o pani takim zjawisku, które widziałam na, na stronach, powiedzmy, amerykańskich, kanadyjskich, jest opisywane, które się nazywa B-washing. Ma się ono wywodzić z greenwashingu i ma dotyczyć głównie pszczoły miodnej, które na przykład stawianie są w mieście, ale nie tylko. Powiedzam co, te, to zjawisko średnie jest tutaj mi znane. Tak naprawdę uważam, że dopiero to się wszystko w Polsce gdzieś tam zaczyna pojawiać i my to zaczynamy przyswajać no, na swój sposób, każdy inaczej to rozumiejąc, co poeta miał na myśli, tak, tak rasując. Rozumiem. Znaczy, wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu pewne firmy, ym, czy... To, to, no, tak samo jak w, w, w modnym temacie prawda, ekologicznym, że, że robią po, po, pod różnymi hasłami, e, sprzedają swoje usługi, czy to produkty komercyjne i, i tutaj w tym wypadku konkretnie pod hasłem wykorzystując modę dla pszczół, a tak naprawdę no, niewiele w tym e, w, w sensie ochrony na przykład środowiska czy przyrody robią. To o oto zjawisko chodziło. W Polsce oczywiście to też stało się modne od jakiegoś czasu. Ja takie zjawisko obserwuję około dwóch, może trzech lat, gdzie rzeczywiście też firmy tutaj podczepiają się pod to i próbują, nie wiem na ile rzeczywiście coś korzystnego zrobić dla pszczół, w sensie zapylaczy, ale na pewno ugrać coś dla siebie, bo ja to widzę w tym, na razie w takim duchu, bo to jest taka e, dobra reklama e, samych siebie. E, oczywiście nie podważam tutaj bynajmniej e, do, dobrych intencji, tyle że Wiele firm musi się nauczyć odpowiednio postępować i odpowiednio przygotowywać do różnego akcji, różnego rodzaju akcji, które mają pomóc dzikim zapelaczom i w ogóle nie tylko może dzikim, bo również i przyszczomione, bo i firmy pod tym się podpisują, tak. Także tutaj jest wieloaspektowy ten wątek. No tak, wydaje mi się, że w tym chodzi o to, tym ludziom, co opisali to zjawisko, na liście zorientowałem i w sumie w tym liście troszeczkę, chociaż nie tak konkretnie do tego nawiązuję, że, że no ciężko to sprzedać przynajmniej zgodnie z prawdą, prawdą pod hasłem ochrony przyrody, no bo w sumie pszczoła miodna, no nie jest zagrożona w Polsce i właściwie w ostatniej dekadzie jej populacja rośnie. I chyba podobnie część pszczół też samotny, na przykład murarka ogrodowa. Teraz też bardzo dużo hotelików powstało. No więc no właśnie, ciężko powiedzieć, że to jest właśnie ochrona środowiska. Wydaje mi się, że, że, że głównie tutaj w tym aspekcie chodzi, że, że tak się kojarzy pszczołem miodną. no tak się zrobiło właśnie z tą ochroną środowiska, a chyba nie do końca tutaj się nie, naukowcy nie, nie. Ja zgadzają. Nie, ja bym pszczołem miodnej nie kojarzyła w ogóle z ochroną środowiska, wręcz przeciwnie w tym momencie ja widzę inne zjawisko, że ponieważ tych pasiek powstaje coraz więcej w zasadzie y Widzę gdzieś wśród znajomych, że nie, nie ma rodziny, która e, w jednym czy w drugim pokoleniu rzeczywiście nie postawiła sobie tych kilku rodzin e, pszczelich. I tutaj ja widzę takie zjawisko, że za chwilę te pszczoły to nie będą miały co jeść, bo owszem, my dbamy o to, żeby postawić kolejny ul, e, dbamy o to, żeby w tym ulu e, dobrze się działo, tylko... E, nie dbamy o to, żeby była baza pożytkowa. No, ale wie Panie coś z akurat je można karmić i karmić, także w sumie no, czasami no pszczelarzem... Tak, Tylko, że to jest krótkotrwałe, bo mogę powiedzieć, że jako biochemik i fizjolog zajmujący się pszczołami, to to niestety bardzo obniża takie sztuczne pokarmy, bardzo obniżają odporność pszczół. Więc mhm. my tak naprawdę doprowadzamy do takiej sytuacji, że brakuje pożytku, obniżamy odporność, więc, zaczynamy dokarmić pszczoły różnymi tam syropami i sztucznymi, pokarmami, tak? I w tym momencie, tak naprawdę, jeszcze bardziej obniżamy odporność, więc zaczynają nam te pszczoły atakować różnego rodzaju patogeny. No więc zaczynamy stosować leki, no leki same w sobie też obniżają odporność, więc zaczynamy jeszcze więcej tych leków stosować, no bo inne patogeny, tak zwane e, patogeny wtórne e, atakują i tak ciągle, i to jest takie błędne koło. W pewnym momencie trzeba postawić taką granicę do tego wszystkiego i znaleźć, nie wiem czy w ogóle się da, ale taki złoty środek, e, że jeżeli już decydujemy się na postawienie tych kilku rodzin e, pszczelich, no to przede wszystkim e, przynajmniej w, na jakimś obszarze e, poszukajmy takiego miejsca, gdzie właśnie będzie baza pożytkowa, a nie dookoła iglaki, bo już jest też z takimi e, pasiekami spotkałam, gdzie dookoła naprawdę wielohektarowe lasy i to lasy, no też jeżeli są mieszane, to jeszcze połowa sukcesu, ale jakieś iglaczki i tego typu gospo, gos, przy gospodarstwach, przy lasach, lasach też zamiast posadzić, posiać różnego rodzaju kwiatuszki pięknie, ładnie, kwitnące, to sobie gospodarze sieją i sadzą różnego rodzaju krzaczki piękne, ładne, które w ogóle nie kwitną. No i moje pytanie, gdzie sens i logika? Jasne, ale tak trochę... Yy... Obok teraz mówiąc, na no to jeżeli chodzi o las i glasty, to w sumie akurat zależy jak jakie gatunki, bo pszczoła mi akurat może posłużyć, bo no bo o, też spadziowe tak, miodny, żeby tak. się spadzią, jest chyba ta, taka linia obszar nawet hodowli zamkniętej pszczoła dobra i, i tam są, zdaje się, że ona jest właśnie dobrze dostosowana do pożytku spadziowych, bo tam są w sumie głównie lasy i glasty chyba, z tego tak, co kojarzę. Tak, tak. Nie wiem, czy tak, kojarzy tak, to Pani tą pszczołę dobrą. Tak kojarzę, kojarzę. No dobra. Nawet rozmawiałem kiedyś właśnie z pszczoła z stamtąd i on mówił, że ich głównym pożytkiem jest w sumie pszczoła dobra i ona, takie przynajmniej są tam opisy, że ma lepiej zimować na tej spadzie niż inne podgatunki, czy inne raczej tutaj ekotypy. O, Okej. Okay. Hmm, czyli jak rozumiem to, co pani powiedziała, no w sumie nawiązuje do, tego, do tej pierwszej odpowiedzi, czyli wszystko zależy gdzie w mieście, jakim mieście, na jakim terenie należałoby wcześniej zrobić jakiś research po prostu, tak? Dokładnie gdzie te, tak. Gdzie te przeły będą stały, okej. Okay. No to przejdźmy może do murarki ogrodowej, bo pani się zajmuje no nie tylko pszczą e, i ostatnio też się zrobiła bardzo modna, ja przynajmniej ja bardzo. obserwuję, tak, prawda? No okay. wszędzie te hotelki też się stawia. I trochę takie może kontrowersyjne pytanie, ciekaw jestem pani opinii, no bo też, podobnie jak przy pszczole miodnej, zazwyczaj, ponieważ no ta... Mm metody prawda, chowu tej murarki ogrodowej były dostosowane do sadownictwa czy do rolnictwa. Także tam oczywiście chodzi o duże namnożenie tej pszczoły, chodzi o to, żeby ona była pozbawiona pasożytów maksymalnie jak się da. No więc stosowało się, stosuje się zabiegi higieniczne, usuwa się te pasożyty, a wraz z pasożytami pewnie też kokony w sumie innych pszczół, chociaż... Ciężko mi powiedzieć, że nie pasożytów, bo właściwie w ten czy inny sposób jedna czwarta pszczół w Polsce jest pasożytami. Może mało osób o tym wie, ale jednak tak. No więc teraz pytanie, czy, jak, czy jeżeli ktoś jest taka moda i, i stawia już te hoteliki czy domki dla... Murarek, to czy y, warto, żeby podchodził do tego tak jak profesjonalista sadownik, czy może jakoś inaczej, i, czyli właśnie usuwał y, i dbał w sumie o maksymalne namnożenie te murarki. No bo ta murarka też musi czymś się w końcu żywić. Także jeżeli z roku na rok coraz więcej się namnaża, no to też w sumie, y, y, jeśli miałoby ona by przeżyć, no to też mogło, powinno być chyba więcej pokarmu. Chyba, że ja coś źle rozumiem. Wszystko się zgadza. Tylko jedna rzecz. Muralka lata maksymalnie od swojego gniazda na odległość 300 metrów. Więc jeżeli my w tym obszarze zapewnimy jej bazę pożytkową, to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ona się będzie normalnie rozwijała i... Czy tam jeszcze w międzyczasie w rurkach gdzieś zagnieżą się jakieś inne gatunki pszczół, to nie ma większego znaczenia. Ona jest pszczołą samotnicy i ona sobie poradzi. Okej, okay, tylko czy warto, żeby tylko takie pytanie, czy jeżeli robimy coś hobbystyczne pod hasłami ochrony przyrody, no to czy wtedy jest sens usuwać inne różne organizmy z tych rurek? Nie. Ja osobiście uważam, że niech to sobie żyje swoim własnym życiem. Wiadomo, jestem za tym, żeby jednak pewne zabiegi higieniczne prowadzić, bo tutaj chodzi głównie o stricte pasożyty takich bezpośrednio kokonów i tak. różnego rodzaju choroby grzybowe i nie tylko. Więc e, rzeczywiście, jeżeli ktoś e, czy hoduje murarkę w trzcinie, czy też w różnego rodzaju tych pakietach, które teraz stały, też się modne e, i są do nabycia w różnego rodzaju sklepach, to pierwsza zasada, że jak przychodzi gdzieś tam luty, bo przynajmniej my tak na uczelni zazwyczaj robimy, rozkroić każdą każdy, rurkę trzcinową, wyjąć te kokony i odpowiednio zabezpieczyć, trzymać oczywiście w lodówce. Za tym jestem, jak najbardziej. Ale czy usuwać jakieś inne pszczoły, które się tam pojawiły? Okej, okay, czyli usuwać pasożyty, a nie pszczoły. Tak. A jak pszczoła z pasożytem? A, to jest bardzo... Tylko, że na jakiej zasadzie pszczoła jest pasożytem? No jest, no, choćby na przykład e, nomada. T, t, t, takie, takie pszczoły. E, na przykład są kleptopasożytami, same nie zakładają gniazda, tylko po prostu wykorzystują, są pszczołami kukułkami, wykorzystują inne organizmy. Mm -hmm. Jak najbardziej, ale tutaj ja nie widzę jakiegoś zagrożenia. To ja nie wiem, ile tych pszczół, pasożytów musiało być, żeby rzeczywiście takie zagrożenie powstało. Nie, nie, ale... ja to po prostu pytam. no bo, Ale czy inne pasożyty akurat pszczół, murarek mogą stanowić zagrożenie? No choćby, na, weźmy takie popularne, czyli kakoksenus, i Antrax Antrax a może przedstawię pani polskie nazwy które na forum to taki konkurs zrobili czyli Wlotka Murarkowa i Czart Smolisty mhm. nie wiem czy się e... pani podobają <głosy> nie wiem czy mi się podobają Nawet mi się podobają no. No, no właśnie to fajnie nie, nie, nie. No chodzi mi, Czy, czy Pani uważa, że, że, że te pasożyty... No tak, że teraz z ciekawości pytam, czy, czy właśnie mogą jakoś zaszkodzić całej populacji? Yy, nie, czy... myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego dużego zagrożenia. Yy, nie spotkałam się z tym, yy, z takim... Żeby to aż przyjęło taką skalę, więc osobiście... Okej, okay, yy, okej. Okay. Ja no nie dobrze, ruszała. to tak się chciałem spytać, bo, bo właśnie wyda, wydaje mi się, że to może... Oczywiście jest to inny gatunek pszczół, natomiast no, no też ta moda w sumie nie wiem jak pani myśli, ale obserwuję, że troszeczkę podobnymi kryteriami się kieruje, że, że, że po prostu dba się właściwie o ten jeden gatunek wtedy. Tak, znaczy to jest właśnie ten aspekt, że, że już mówimy o, o znaczy ochronie to za dużo może powiedziane, ale w ogóle o zapylaczach, o, o tym, żeby gdzieś one się pojawiły w mieście, żeby dbać o to, żeby te otrzymać pewne populacje, to rzeczywiście większość osób myśli o konkretnych gatunkach. I w tej chwili to ja widzę taki trend, że są to albo właśnie murarka, albo pszczoła miodna, um, tak jakby wszystkie pozostałe gatunki były pomijane, jakby w ogóle nie istniały, a my tych gatunków rzeczywiście troszeczkę mamy w Polsce, i na to należałoby zwrócić uwagę. E, także z drugiej strony no od czegoś trzeba wyjść. Ja, ja jak zaczynałam różnego, e, różnego rodzaju akcje w ogóle, żeby mówić o zapylaczach, e, przedstawiać to społeczeństwu, to powiem szczerze, że spotkałam się z czymś takim, że większość, jak mówiłam pszczoła albo zapylacz, to od razu mówiłam pszczoła miodna. W tej chwili e, po tych 3-4 latach e, no różnego rodzaju wystąpień, tłumaczeń, wykładów, czy to plenerowych, czy różnych audycji, no widzę, że gdzieś tam do społeczeństwa to docierają te informacje, że to nie jest tylko pszczoła miodna, to nie jest tylko murarka, tylko to jest cały szereg gatunków, których mamy ponad 475 w Polsce, więc rośnie świadomość. Ciekawą Pani liczbę podała, taką bardziej dokładną, bo ja słyszałem już tak, 450, 500 yy, i 480, a Pani 475. Ja to też się zmienia, bo to co chwila, to tak jak Podam przykład takiej Zadrzechni, tak? Zadrzechnia była gatunkiem, który gdzieś tam zapiski ostatnie były tuż po II wojnie światowej i w zasadzie mówiło się, że jest to gatunek, który wyginął całkowicie z ziem polskich. No i teraz po tylu latach, około 50, pira razy drzwi, Znowu powrócił na ziemię polskie. No więc, jeżeli takich gatunków mamy już kilka, to ta wiadomość liczba będzie się raz w tą stronę, raz w tą przesuwała. Także ja oscyluję, że to jest około 470 gatunków, takich, które po prostu my mamy. Część świadomość napływowych, część się pojawia, część znika. Także pi razy drzwi coś koło tej liczby. Och, tak zadrzechnia. Za Nie wiem, czy pani wie, tutaj pani zdradza, że w, przynajmniej kilku rozmówców teraz moich o, o, o, o nim wspomniały. Ja osobiście nazywam ją pszczołą celebrytką, dlatego że no bardzo, to bar, bardzo, bardzo... popularna pszczoła, tak, Tak, ale no, w mediach ma bardzo dobry PR, bo z tego, co się rentuje w, w zeszłym roku chyba zostały przynajmniej dwie, trzy, a może cztery gatunki pszczół odkryte kolejnych, być może imigrantów, ale nikt o nich oczywiście nie słyszał, no bo nie mają aż tak wspaniałego PR-u jak tak pszczoła. Jakoś tak się wtedy to stało, że media to podchwyciły właśnie i... Tak, media to bardzo podchwyciły i bardzo to rozreklamowały, ale rzeczywiście jak ja zaczynałam pracować na czarną Pszczołą, to mieliśmy takich stanowisk w całej Polsce około czterech. W tej chwili po tych trzech latach pirazy drzwi w samym Lubelskim mamy 300 stanowisk. Aha. Więc widać, że rzeczywiście gdzieś ta populacja się reaktywuje, rozbudowuje i coraz częściej to pszczołę widzimy. Ja też mówię, że to też jest pewien zabieg i nie wiem na ile celowy, ale był taki moment w Polsce, że my nawet mając domki jednorodzinne, to skupialiśmy się na tym, że huśtawka piękna, ładna, wymalowana i tak dalej. A teraz wraca taki taki trend troszeczkę, że ma być trochę po wiejsku, ma być tak sielsko i anielsko, więc nawet pojawiają się właśnie te huśtawki takie drewniane, pojawiają się różnego rodzaju jakieś bale drewniane na zasadzie siedzenia pod prawda, jakimś tam gniskiem. i to wszystko właśnie wykorzystują pszczoły, bo to jest właśnie ich materiał, ich dom, w którym mogą założyć swoją przyszłą e, rodzinę, swoje kolejne pokolenie. Ja wiem, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy i to, że my tak robimy, to jest przede wszystkim skierowane, żeby nam było dobrze, ale skoro nam jest dobrze, to widać, że pszczon też jest dobrze. Więc mm -hmm. tak, się, tak, się, tak się po prostu złożyło. Rozumiem. Pani Aneto, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję do usłyszenia kiedyś. Bo ja też mam taką nadzieję. Polecam się na przyszłość. Dziękuję jeszcze raz. I wszystkiego dobrego. Dobranoc, tego, że... pozdrawiam. Dobranoc. Radzi bardzo. Na końcu zapraszam na, no nie rozmowę, tylko wypowiedź Kasi Miesierki z bloga www.dzicyzapylacze.pl, która była tak uprzejma i w drodze wyjątku, jak się okazuje, udzieliła mi wypowiedzi, no nie na żywo, że tak powiem, tylko nagrała osobno i chętnie puszczę tą wypowiedź na koniec, oczywiście znów w całości. Radzi bardzo. Dzień dobry, Warozo. Nie udzielam się w mediach, ale dla Ciebie jest zrobi wyjątek. Przesłałeś mi sześć pytań, na które postaram się udzielić odpowiedzi. Twoje pierwsze pytanie. Widziałem, że na Twoim fanpage'u strony dzicyzapelacze.pl udostępniłaś list 38 naukowców z portalu Nauka dla Przyrody pod tytułem Stawianie uli nie pomaga pszczołom. Dlaczego uznajesz go na tyle istotnym, by uczestniczyć w przekazywaniu tej informacji dalej? Wiesz, że zawsze powtarzam, że pszczoły są nośnikiem pozytywnej energii. Wiesz też o tym, że uważa się, że zapelacze mają największą wartość spośród zwierząt i mają najwzniesniejszą misję. Dlatego też często wykorzystywane są do poprawy wizerunków firm, instytucji czy osób publicznych. I nie byłoby w sumie nic w tym złego, bo uważam, że jeżeli ktoś robi coś, by się tym pochwalić, a robi coś pozytywnego i sensownego, to proszę bardzo. Jednak w działalności na rzecz ochrony pszczół sięga się często po rozwiązania bezsensowne. Ważniejsza jest medialność niż pozytywne skutki podejmowanych działań. Aktualna moda na wprowadzenie pasiek do miast ze szczytnym hasłem ratowania zapelaczy nie ma nic wspólnego z realną pomocą. Pszczoła miodna nie jest gatunkiem zagrożonym, a wprowadzanie jej na nowe obszary może wpływać negatywnie na rodzime gatunki pszczół. Dlatego udostępniłam tę informację dalej. Bo jest to zwrócenie uwagi na absurd niesienia pomocy gatunkowi niezagrożonemu, który działa na szkodę gatunków rodzimych. Pytanie drugie. Jesteś chyba jedną z bardziej zaangażowanych osób w szerzenie wiedzy na temat pszczół samotnych w Polsce. Czy może brałaś udział nieformalnie przy tworzeniu tego listu, na przykład jako konsultant? To jest łatwe pytanie. Nie, choć wiedziałam, że taki list ma powstać. Pytanie trzecie. Czy zgadzasz się z treścią listu łącznie ze wstępem i odnośnikami do innych publikacji popierających treść listu, np. globalna apokalipsa owadów? Ratuj pszczoły nie tylko miodne. Zagrożone owady wiemy wystarczająco dużo, by działać. Jeżeli chodzi o publikacje, to wolałabym się wstrzymać od opinii ze względu na niejednoznaczne dane. Jednak co do listu mam jedno zastrzeżenie. To, że zostało skierowane do władz Gdańska – Rozumiem, że była to reakcja na wypowiedź uczelni z tego miasta, ale otwiera to drzwi na różne domysły i spekulacje. Według mojej prywatnej opinii niesłuszne, ale jednak otwiera. List powinien być ogólnopolski, bo nie tylko Gdańsk, ale też inne miasta i uczelnie mają swoje pasieki. Pytanie czwarte. Czy Twoim zdaniem moda na pasieki w mieście może być problemem? Jeżeli tak, to dla kogo? Mam na myśli różne organizmy żywe. Z punktu widzenia zapylania pszczół miodna jest w naszych miastach zupełnie zbędna. Nie jest też gatunkiem zagrożonym czy wymagającym ochrony. Miasta natomiast mogą stanowić enklawę dla naszych rodzimych gatunków. Temperatura w mieście jest wyższa, co sprzyja pszczołom i zwiększa ich wydajność. Do tego istniejące nieużytki roślinne, ogródki przydomowe zapewniają pokarm, a istniejące struktury zapewniają miejsca gniazdowania. Wprowadzanie pszczół miodnych do miast może powodować, iż rodzime gatunki pszczół występujące już w środowisku Będą konkurować z nimi o pokarm, a konkurencję tę będą przegrywać ze względu na liczebność, zasięg pszczoły miodnej i wiele innych czynników. Skutkiem czego będzie mniej liczne i mniejsze potomstwo pszczół niemiodnych, zwiększa się też ryzyko spasożytowania gniazda, które przez dłuższy czas pozostaje bez opieki. Możliwe jest też zanik populacji na danym terenie. Nie mogę tu pominąć sprawy Cytadeli Poznańskiej, o której pisałam jakieś dwa lata temu gdzie zrobiono badania i stwierdzono około 100 gatunków pszczół samotnych. Podjęto wtedy decyzję, by tym pszczołom pomóc i została postawiona pasieka dla pszczół niemiodnych. Pasieka z pszczołami niepotrzebującymi ochrony i można by było się zastanawiać w jakim celu, żeby utrudnić życie tej setce gatunków pszczół, Ochrona dzikich zapylaczy to ochrona siedlisk, czyli zespołów czynników tworzących miejsce życia pszczół, kwitnących roślin, miejsc gniazdowania, dostępności materiałów do budowy gniazda. I Stadela właśnie mogłaby być takim fajnym miejscem. Jeżeli dałeś mi pole do wyrażenia swojej opinii, to opowiem jeszcze o wszelkich stowarzyszeniach czy fundacjach, które zbierają pieniądze na to, by stawiać pasieki. Jeżeli firma czy stowarzyszenie stawia pasiekę, uważam, że powinna powiedzieć lubimy, gdy pszczoły bzyczą lub chcemy sprzedawać miód, ale nie mówić tego, że ratuje pszczoły, wprowadzając opinię publiczną w błąd. Tak samo media relacjonując ten kolejne postawienie pasieki właśnie z hasłem ratujmy pszczoły rozprzestrzeniają w ten sposób. Mody na nie. Powoduje to, że biorą się za to ludzie przypadkowi, podążający za modą, a nie pasjonaci. Ule pojawiają się w przydomowych ogródkach o wielkości 800 m2, gdzie brak zapewnionego pożytku. Chcę zaznaczyć, że to nie znaczy, że pszczoły miodne nie są potrzebne, są, ale jako gałąź rolnictwa. Obsługą pasiek miejskich zajmują się profesjonalne firmy czerpiące zyski z obsługi i ze sprzedaży miodu. Pszczoła miodna jako zapylacz nie jest potrzebna w środowisku miejskim. Można się raczej zastanawiać, czy prawdziwą intencją takich działań jest pomoc ginącym gatunkom, czy jest to biznes. Pytanie piąte. Zbierasz szczegółowe informacje na temat występowania pszczół? Śledzisz nowinki gatunkowe w naszym kraju? Znasz listy pszczół zagrożonych i wymierających? Czy w naszym kraju Twoim zdaniem dochodzi do zmniejszania się różnorodności gatunkowej pszczół powodowanej okresowymi fluktuacjami, tylko stałym, długotrwałym trendem możliwym do zaobserwowania? Czy mamy wystarczającą ilość danych, Twoim zdaniem, aby to prześledzić i jasno wykazać? Wiek XXI jest wiekiem dużych zmian, postępuje tak zwana betonoza. Społeczeństwo się bogaci, zajmując kolejne ziemi pod budowę domków jednorodzinnych czy mieszkań. Duże zmiany nastąpiły w rolnictwie, gdzie ziemie nieurodzajne, piaszczyste, atrakcyjne dla pszczół, leżące do tej pory odłogiem, których uprawa do tej pory była ekonomicznie nieopłacalna, zaczęły być znowu uprawiane bądź zalesiane w celu uzyskania dopłat. Ale z drugiej strony rezygnacja z niektórych form rolnictwa, na przykład ekstensywnego wypasania zwierząt na stanowiskach ciepłolubnych, spowodowało ich zarastanie. Odpowiedź na pytanie na temat zmniejszania się różnorodności gatunkowej zależy od punktu widzenia. Są gatunki, które kiedyś występowały i są nienotowane, ale też niektóre wymarłe na terenie Polski gatunki wracają do nas wraz z ocieplającym się klimatem i z tego samego powodu też pojawiają się nowe, dotąd u nas nienotowane. Zresztą ja też spotkałam taki gatunek przyczyniając się niejako do zwiększenia różnorodności gatunkowej i wtedy w liczbach wychodzimy na zero, ale chyba nie o to chodzi. Pytanie szóste. Często zamiast promocji utrzymywania pszczół miodnych w miastach do celów pozarolniczych promuje się utrzymywanie w chowie murarki ogrodowej i budowanie domków hotelików dla pszczół samotnych. Co sądzisz o tej coraz powszechniejszej inicjatywie, a może także modzie? Domki dla owadów często są pierwszym krokiem do zainteresowania się pszczołami samotnymi. Jest to najłatwiejszy sposób, by obserwować dzikie pszczoły. Nie uważam jednak, że powinno się domki traktować jako wsparcie, ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków. Domki dla owadów kolonizowane są przeważnie przez gatunki pospolite. Uważam osobiście to za kolejny temat zastępczy, który daje wrażenie, że pomagamy ginącym pszczołom, tak jak w przypadku pasik. Większość naszych rodzimych gatunków gniezuje w ziemi. Domki odwracają uwagę od pszczelich problemów, jak brak miejsc gniazdowania dla rzadkich gatunków pszczół ziemnych, brak baz pokarmowych, zaorywanie miec, monokultury, a przede wszystkim niszczenie cennych siedlisk. Ale przecież łatwiej i taniej jest postawić domek, niż przeznaczyć jakiś teren pod ochronę. Pomagam w działaniach na rzecz stworzenia użytku ekologicznego na terenie strzelnicy w Łukowie, gdzie znaleziono gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Stanowisko odkryte jest przez przyrodnika amatora. Mamy pełną dokumentację fotograficzną gatunków, które można zidentyfikować ze zdjęć. Na terenie i w jego okolicy są liczne stanowiska wardzanki ze związaną z nimi złotolitką sawczynką piaskową. Funkcjonowanie strzelnicy oraz dbałość o niezarastanie kulochwytów byłoby nawet korzystne dla gatunków tam gniazdujących ale jednak nie jest to takie łatwe. Zapewne o wiele łatwiej by było, gdyby odkrywca tego stanowiska napisał pismo w sprawie postawienia domków dla owadów. Bardzo bym chciałaby domki ratowały gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem, ale tak nie jest. Potrzebna jest ochrona siedlisk. Podsumowując moje wypowiedzi, chciałabym zaznaczyć, że rzetelna informacja i Konkretne działania oparte o badania naukowe byłyby z pożytkiem zarówno dla pszczół miodnych, jak i dzikich zapylaczy. Przenoszenie pszczoły miodnej do miast nie poprawia przecież jej warunków na wsiach, gdzie uczestniczy w zapylaniu wielkoobszarowych upraw produkcji miodu, stanowiąc ważną gałąź rolnictwa. W swoich wypowiedziach nie wspomniałam o dużej wartości dzikich pszczół jako owadów zapylających, bo dla mnie osobiście nie ma to znaczenia. Dla mnie jest to niezwykły świat, który warto chronić. Mamy ponad 450 różnych gatunków tworzących rozmaite korytarze pod ziemią, gniazujących w łodygach, w drewni, w muszlach, na kamieniach, między kamieniami, pod kamieniami, wykładające gniazda kawałkami wyciętych liści czy płatków kwiatów. Niektóre są pospolitej i a niektóre rzadkie i zagrożone wyginięciem. To jest nasze 450 rodzimych gatunków i Uważam, że to jest piękny, niejednolity świat, o który warto, warto zadbać. Dlatego ważny jest według mnie ten list Barozo, bo zaczął tę dyskusję, mam nadzieję, że zakończoną konstruktywnymi wnioskami, nowym spojrzeniem, ożywczymi myślami i realnymi działaniami nie tylko na rzecz pszczół, ale także innych zwierząt. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zachęcam Kasię oczywiście, żeby w przyszłości jednak ze mną porozmawiała, gdyż rozmowa na żywo no to jest jednak troszkę co innego, nawet bardzo co innego niż taka sucha, nagrana rozmowa. Jak gdyby Kasia zdecydowała się na żywo w rozmowie ze mną odpowiedzieć na te pytania, no to na pewno mielibyśmy wspólne, naturalne, spontaniczne reakcje i oczywiście dopytałbym pewnie albo zdziwił się na kilka kwestii, i jedną z nich by było dopytanie, co rozumie Kasia przez to, jak mówi, że ilość gatunków pszczoły miodnej w Polsce maleje jako stały trend czy nie, zależy od punktu widzenia. Jeśli jest to sprawa matematyki. Tu bym się to dopytał. No i też dopytałbym się, kiedy Kasia w tym, na, na odpowiedź na to samo pytanie, powiedziała, że nawet jeśli wychodzi na zero, oczywiście, jakby tak było, no to przecież nie o to chodzi. No to dopytałbym się właśnie o co chodzi konkretnie, prawda? No i wydaje mi się, że ta rozmowa byłaby po prostu bardzo ciekawa. Tak jak inne, które mam nadzieję, że były dla Państwa ciekawe i pomimo, że ten reportaż był długi, ale przecież można go słuchać na raty, no to się Państwu podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak taka nowa forma moje interakcji z wami słuchaczami jak ją przyjęliście, jak wam się podobała czy chcecie więcej a jeśli chcecie to oczywiście zapraszam po wsparcie na portalu Patronite czy Paypal a teraz minimum wsparcia jakie możecie uczynić jeżeli wam się reportaż podobał nawet jeżeli się nie zgadzacie z większością gości no ale wysłuchaliście bo wydaje mi się że zawsze warto poznać inny punkt widzenia to po prostu udostępnijcie go w mediach społecznościowych yy, pokażcie znajomym, polećcie znajomym o ten minimum wsparcia poproszę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, który mam nadzieję wkrótce się pojawi, to zapraszam do subskrybowania, najlepiej przez kanał RSS. Wszelkie szczegóły na mojej stronie, czyli www.waroza.pl